Cześć, audycja kadr Ci Dzisiaj odcinek 66, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Za nami San Diego Comic-Con, tak, na Comic którym nie byliśmy. No, oczywiście, że nie byliśmy, natomiast y, dużo rzeczy fajnych się tam działo. I... Tak, i, i tylko zanim zaczniemy mówić o nagrodach Heinsnera i jakichś innych rzeczach, które na pewno są fascynujące, mhm. um, zastanawiałeś się może, ile rzeczy z San Diego tak naprawdę nie wiemy? Chodzi mi o to, że Wiesz, jak działają obecne portale komiksowe. Nie na przykład, tak. CBR, który jest gównianym portalem teraz i nie da się go czytać, bo ci non-stop wyskakują reklamy i chcą, żebyś wykupił jakąś płatną subskrypcję, żeby ich nie mieć i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam i gorsze, gorsze mniemanie o Newsarami. O, no i o Newsarami też mam bardzo złe mniemanie, nie mówiąc już o Bleeding Cool. Mm. Znaczy, CBR się skończył, jak skończył się Robot Six i Comics Should Be Good. Tak, niestety. O, i mam wrażenie, że. i wiesz, idzie pod publikę. Albo robią jakieś topki, albo tutaj informacje wiesz, z Comic -Conu robi się TV-Con i tak mhm. dalej. Więc zastanawiam się, ile ciekawych rzeczy, które mogu, móg, mogłeś się dowiedzieć na tym Comic Conie, e, tak naprawdę nie znajdziesz ich inaczej niż będąc tam osobiście. I to jest trochę smutne. Tak, ja Ci powiem, że e, przygotowując część rozpiski na ten odcinek, e, Trafiłem na mnóstwo newsów o których nie wiedziałem wcześniej, bo zaglądałem mm -hmm. tylko na News Aramę i na Sibiera i sporadycznie też na Bleeding Cool, więc <śmiech> zrobiłem coś takiego, wpisałem w Google Top News of San Diego Comic Con 2018 i wyskoczyła mi jakaś stronka, co w ogóle nie miałem pojęcia, że taka istnieje i tam faktycznie było, było takie zestawienie chyba 15 najciekawszych newsów z San Diego Comic Conu. No i tak na przykład. Y Dwie rzeczy o których później wspomnimy te, tak zostały dodane do tego odcinka ponieważ newsów o tym nie znalazłem na Sibierze e, i na Newsarami jeden z nich się później pojawił ale później mm -hmm. bo zauważyłem że Sibier bardzo często teraz robi także, a jakieś inne rzeczy dodamy jak już się impreza skończy i w sumie będziemy mieli czas o tym napisać. Więc no. no tu, tu, więc tu, szkoda, się, tu się z tym Szkoda, że właśnie z takiego naprawdę fajnego komiksowego portalu stał się um, kolejnym napędzanym przez to, co lepiej się będzie wyświetlać, co lepiej się będzie klikać i gdzie więcej reklam będzie można sprzedać. A zdecydowanie najbardziej mnie denerwuje na news to, że bardzo często, chyba nie wiem, raz dziennie, albo i częściej nawet są takie newsy w stylu. Zobacz kto, w naj... Zobacz, kto zmartwychwstał w następnym numerze X-Men, w zmartwychwstanie, albo ojejku, on, odcenzurowano, powraca i, i tego typu clickbaity, że wiesz, tam kle klepniesz się, okaże, że jakaś piątoplanowa postać z jakiejś najbardziej mniej znanej serii świata została wskrzeszona na dwa kadry, no. ale zrobili z tego takiego bajta, że no wiesz. No, kur... Jest taka inicjatywa na Facebooku, yy, która się nazywa Stop Clickbait, i ona jakby sama z siebie, ale wiadomo tych clickbaitów jest w internecie tak dużo, że nie da się tego ogarnąć samemu. Mhm. Bardzo często jak masz jakiś wpis na Facebooku, który prowadzi do artykułu właśnie z takim no, hamskim trapem po prostu, to w komentarzu ktoś pisze odpowiedź i oznacza stop clickbait i oni to później udostępniają, no i później jest śmieszki hacheczki, że tam ktoś komuś coś. Mhm wyjawił. Ja no, okay. też, nie, też nie lubię clickbait. Nie wiedziałem, to, że, że coś jest. takiego istnieje. No ale tak, na, na newsarame wchodząc i nie trafiąc na jakiś ocenzurowany news, to to, to ostatnio jest, jest cud. Zresztą pamiętasz, wrzuciłem rzu kiedyś na, na nasz Facebook ten cudowny news. Zobacz, kto weźmie ślub w najbliższym numerze Batman White Knight i podpisek, dopisek pod newsem. Mamy planszę ze ślubu Jokera i Harley. Mówię wow. Ale to wow. W, wiesz, to widać jakby do kogo te portale zaczynają być kierowane i że komiksowe postaci, w sensie na, w tym przypadku superbohaterowie interesują ludzi, którzy nie czytają tych komiksów tak naprawdę. Nie wiem czy widziałeś wyniki sprzedaży komiksów z Black Pantherem. No, no do dupy są. To, to one ciężko ciężko je zauważyć, gdziekolwiek. One są po prostu gigantyczny sukces filmu i na filmie się kończy. W sensie nikt później po komiks już nie sięga tak naprawdę. No, no oczywiście jakiś tam promil odbiorców filmu na pewno sięgnął po nie. komiks. No tak, tylko film powiedzmy w Stanach obejrzy, nie wiem, strzelam 10 milionów osób, a komiks się sprzedaje na poziomie w Daimondzie 10 tysięcy kopii. No. Mówimy o drukowanej kopii tylko w Daimondzie. Tam tych cyfrowych to nikt nie liczy, nikt nie udostępnia, ale no, nawet strzelmy dwa razy więcej, nie wiem, czy sięgnie osób po wersję cyfrową, to łącznie masz 30 tysięcy. Mhm. To jest nic. W porównaniu z, aud z audiencją filmu. No tak, tak, zdecydowanie i też jakby to jak szukasz jakichś materiałów o komiksach, czy to w, w zwykłych pisanych, czy po prostu filmowych na YouTubie, e, pamiętasz jak tam szukaliśmy czegoś e, o tym co, co jest jakby popularne komiksowo e, na YouTubie i najczęściej to były jakieś streszczenia komiksów i top 5 postaci, które coś tam. A, to, oh. I głównie mi chodzi o to, że po co ty masz czytać te komiksy, skoro oglądasz jakiś 12-minutowy, czy powiedzmy 40-minutowy film, gdzie ktoś opowiada ci całą fabułę komiksu. To po co masz później po niego sięgać? No to, to, to jest trochę bez sensu. To tak. jest trochę jak czytanie streszczeń lektur, tylko że komiksy. Komiksów nie musiałeś czytać, po prostu chciałeś, bo to była dobra rozrywka. Coś poszło nie tak. No coś poszło nie tak. tak Może to, że ludzie się nie mogą skupić dłużej niż 5 minut. Tak samo jak, ale to już tak troszeczkę z innego punktu widzenia, tak samo jak mnie wkurzają mnie takie rzeczy jak translacje, z których nie ukrywam sam swego czasu korzystałem, dopóki się nie dowiedziałem jak wiele szkody też to czyni, że przykładowo A o skanlację ci no, tak, okay, tak, że przykładowo pojawi się skanlacja tytułu X którą pobierze tysiąc osób i z, ty z tego tysiąca, nie wiem, setka stwierdzi kurczę, fajne kupię sobie, to tak ma maksymalnie setka, tak mi się wydaje, to teraz pytanie, czy komiks zyskał stu czytelników, czy stracił 900. To jest to pytanie kluczowe i moim zdaniem stracił. Wydaje mi się, że ciężko tu odpowiedzieć, bo bardzo dużo osób tak czy siak by po niego nie sięgnęło, wiesz? Mhm. Y I nie będę tutaj mówił, że wszystko powinno być dostępne i tak dalej a za darmo, ale mm, wydaje mi się, że warto popatrzeć na to jak y, często na przykład płyty rapowe obecnie y, bardzo wielu raperów po prostu wrzuca na Facebooku w odsłuch, mhm. y, bo, na YouTubie w odsłuch. Jak ktoś będzie chciał wciągnąć to i tak to ściągnie tak naprawdę nie uchronisz się przed tym. nie? A tutaj YouTube akurat pozwoli cię, czy sobie nabić jakieś wyświetlenia, czy coś. Mhm. A kto ma kupić płytę, to kupi płytę. Nie? To akurat w, jakby w tym gatunku muzyki jeszcze, jeszcze jakoś ją podtrzymuje. Natomiast z komiksami... Skany to jest bardzo dziwny temat dla mnie. Nie czytam skanów. Tylko, o, to teraz niech pierwszy rzuci kamieniem. O, Czytałem nie, skany kiedyś oczywiście. Tak, ja tak Jak samo. nie miałem pensji. A to teraz to sam jestem zatrudniony, więc, jest różnie, więc mniej komiksów czytam, ale jakby dorastasz do tego, że szanujesz czyjąś pracę. A, a jak jesteś główniarzem i musicie być stać na bilet miesięczny i jakieś tam dodatkowe rzeczy, nie, nie będę nigdy potępiał, że ktoś jak w jakimś wieku szkolnym yy, trzaska skany. Tego też bez przesady, nie chodzi o to żeby sobie ściągnąć wszystko co istnieje. Mhm. Się chwalić, że masz 80 giga komiksów z X-menami. Tak, no, jak, no, jakiś kon konkurs na długość penisa po prostu. Kto, kto, kto ma więcej skanów. Jak, jak za coś płacisz to to bardziej, bardziej doceniasz. Mhm. Plus jak ci ludzie którzy. No, nie ma szans żebyś robił takie komiksy przez całe życie tylko i wyłącznie po pracy. To w końcu musi się stać twoją pracą, bo inaczej, inaczej kapota. Mhm. No, a za coś trzeba żyć to. No ale to, to jest o, o, temat, który się nigdy nigdy nie skończy. Dokładnie, bo? przemyślenia takie. Natomiast e, zaczęliśmy od tego m, co, co się trafia, a co się nie trafia na Sibierach, i innych tego typu portalach. Na pewno się trafiła lista zwycięzców e, nagrody Eisnera. Tak, którą mam na poligonie, bo przynajmniej jest czytelna. <głos> Dokładnie. E, I tutaj chcielibyśmy powiedzieć o paru. E, nagrodach, które zostały przyznane. Oczywiście o rzeczach, które dzieją się też wokół tych nagród, bo ja nie mogę przestać się śmiać z tego, że niektórych boli wiadomo co z powodu tego, jak dużo kobiet zdobyło Eisnery w tym roku. Podaję odpowiedź dupa. Tak, tak. Dolna część pleców z mniej szlachetną nazwą. Bo tak, czytałem, że strasznie dużo kobiet wygrało Eisner i poprawność polityczna i tak jak się śmiałem przed, przed nagraniem, że Black Panther World of Wakanda, czyli najlepsza seria limitowana, nie dość, że pisana przez kobietę to jeszcze o nazwisku gay mm -hmm. więc e, poczujcie się obrażeni dwukrotnie, albo Saladin Ahmed który jest scenarzystą Black Bolta, czyli najlepszej nowej serii No Saladin, Ahmed o mój Boże Ciekawe, czy grozili mu śmiercią, jak, jak wszystkim przed Comic-Conem. Dokładnie tak. No i tutaj można powiedzieć, że te dwie, dwie nagrody już wspomnieliśmy o dwóch nagrodach. W ogóle Marvel zaskakująco dużo, jak dla mnie wygrał, więc mhm. że ten Black Bolt jest całkiem fajny, to, to słyszałem. Natomiast World of Wakanda nie, nie miałem okazji sięgnąć, w ogóle nie byłem zainteresowany, ale słyszałem, że Tane Hissie Nie wiem czy to dobrze przeczytałem pewnie nie że on strasznie dobre rzeczy robi przy Black Pantherze, a tutaj jest współscenarzystą więc może może się zdecyduje. Mhm. Natomiast takim najbardziej największym wygranym tegorocznych Eisnerów jest Monstresa z wydawnictwa Image która zebrała 5 nagród w tym roku za najlepszą serię kontynuowaną za najlepszą publikację dla na nastolatków w nawiasie 13-17 lat. Sana Takeda wygrała w najlepszej o, artystce. O, jak to się jak to powiedzieć po polsku painter multimedia artist Cyf tworzącej cyfrowo? No, dobra, no niech będzie, że, że o to chodzi. I w najlepszej twórczyni o, nie, nie, nie wiem. i to... także w, najlepszej, w kategorii najlepsza twórczyni okładek, natomiast w kategorii najlepszy scenarzysta tutaj mamy nagrodę współdzieloną chyba pierwszy raz, od kiedy pamiętam. I tutaj Tom King podzielił się z Marjorie Liu, właśnie scenarzystką Monstresy, więc to jest... Um... Która jest pierwszą kobietą, zdobywczynią nagrody w tej kategorii. O oh my god, najgorzej. <śmiech> więc tutaj podejrzewam, <śmiech> że no pięć nagród Eisnera, to, zresztą swoją drogą to jest jedyne pięć nagród, które w tym roku zdobyło imil, więc bez tej Monstresy by tam polegli totalnie. Natomiast jestem zaskoczony. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiliśmy o nominacjach do nagrody Eisnera. Wspomniałem, że, że Monstresa jest tytułem, który jest idealnie skrojonym pod Eisnery. Mm -hmm. No i proszę. No i miałeś rację. Trzeba było obstawiać <śmiech> o jakichś zagranicznych bugmacherów, to jeszcze byś coś z tego miał. Ja natomiast bardzo się cieszę z komiksu, który cały czas do mnie idzie. E, czyli My Favorite Thing is Monsters, który też dostał bardzo dużo nagród e, w kategorii Best Writer Artist, e, również Best Graphic Album i chyba w kolorowaniu. Tak, Best Coloring, Emil Ferris uh, za My Favorite Thing is Monsters, wydawnictwo Fantagraphics. No Fantagraphics, jak coś wyda to z reguły jest to, mm. jest to mocne w Eisnerach. I jeszcze ta jedna rzecz, o której w, w, wspominałem wtedy, uh, najlepsza publikacja dla dzieci 9-12 oraz najlepszy komiks internetowy The T-Dragon Society. Autorska. Onil O'Neill, wydane na papierze przez Oni. Dokładnie. I to jest, jest, sprawdziłem sobie ten webcomics i jest, kurczę, naprawdę konkretny, bardzo fajny. Natomiast to, co mnie tak troszeczkę zdziwiło. I oczywiście... Mr. Miracle w sumie też dostał, z czego się bardzo cieszymy. Tak, tak. Chyba bo... jedyna rzecz z DC, która coś dostała, nie? Tak, bo tutaj, ale od razu, od razu dwie rzeczy, bo Tom King jako scenarzysta. I właśnie Mitch Gerats jako best penciler inker. Mhm. I no, to jest też komiks, który myślałem, że będzie takim swoistym faworytem do best limited series, ale jednak, jednak nie. Mhm. W każdym razie. No, A na Hall of Fame patrzyłeś? Kto wszedł? Tak, tak, spojrzałem na Hall, Hall of Fame. Tutaj, jak zwykle, są bardzo ciekawe nazwiska. Fajnie, że Karen Berger i Dave Gibbons y, zostali przez głosujących, mhm. jakby wcieleni. Mnie natomiast zawsze interesuje ta nagroda Rasa Manninga dla obiecujących osób, które zaczynają i tutaj Hamish Steel, który rysuje i pisze Pantheon, i Pablo Tunika, który rysuje TMNT Universe, czyli bardzo fajny komiks z żółwiakami. Dokładnie. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o najlepszym one shotcie, który w tym roku... A to tak, bo to jedna z naszych ulubionych kategorii. Dokładnie. Best Single Issue, issue e, lub One-Shot i jest przeczytasz to, bo ja... ja Hellboy na... Krampus Nacht. Krampus Nacht, o fajnie. Majka Mignoli i Adama Huxa e, nie czytałem jeszcze. Też nie czytałem ale to jest do nadrobienia. No okay. A jak już jesteśmy przy żółwiach uh -huh. to chciałem tylko powiedzieć że bardzo się cieszę z informacji ponieważ zbliża się wielkimi e, krokami nowa animacja e, żółwiowa i pojawi się tam postać która się nazywa Mitsuets czyli nazwałbym go Mięsne Poty i będzie e, potężną głodną, zmutowaną świnią i głos będzie mu podkładał Johnny Rotten z Sex Pistols, więc wydaje mi się, że będzie to dość ciekawe. Jest już John Cena, teraz jeszcze Johnny Rotten. Nie dalej jak wczoraj albo i przedwczoraj, w sumie nie pamiętam. <śmiech> troszeczkę Mogło się, to być tydzień temu. Troszeczkę mi się mylą dni. Za dużo alkoholu. E, przecież... No właśnie, wiem. W każdym razie widziałem udostępniony kolejny trailer właśnie tego nowego serialu z Żółwiami Ninja. I chyba to tam była też informacja o tym, że od razu zamówiono drugi sezon, chociaż pierwszy sezon zadebiutuje dopiero gdzieś tam we wrześniu na stacji Nickelodeon. Nickelodeon. Dokładnie. I jak zwykle, wiesz, ja się żywię takimi rzeczami. Przyciągają mnie takie rzeczy, czytanie komentarzy pod postem i pod filmikiem na YouTubie, gdzie wiesz, standardowe rzeczy w stylu y, zabicie dzieciństwa i wiesz. Gwałt na dzieciństwie. Tak, tak. Co zrobiliście z Mistrzem Splinterem? Dokładnie. Chodźcie, zbieramy podpisy pod petycją, żeby tego nie robili. Dokładnie. To jest chyba jeden z moich ulubionych. Dokładnie. Tego Chociaż ty... nie, e, najlepszy jest dokładnie to liberałowie i komuniści robią z rzeczami. W każdym razie ostatnio te bajki, animowane seriale tak zwane, strasznie dużo w ludziach negatywnych emocji, zresztą Umówmy się, co ostatnio negatywnych emocji u ludzi nie wywołuje, bo i Shina swego czasu, ile? Tydzień temu? Shira. Shira e, przepraszam. Shira swego czasu e, tydzień temu. takiej szynce można by zrobić serio. Mo mo mo może mi się, nie wiem, zlało z Kseną teraz. No, bardzo możliwe. W każdym razie Też e, była swego czasu udostępniona grafika, jak będzie ta postać wyglądać, tak? Wygląda jak chłop. Shira powinna być seksowna. Co zrobiliście z moją ulubioną bohaterką. Dokładnie. Zapowiedź pojawienia się rodziców Sknerusa w kaczych opowieściach. Na Facebooku jest grupa fanów Dona Rosy, to tam działo się lepiej niż myślałem że może się dziać. Niesamowite co ostatnio się potrafi dziać jeśli chodzi o animacje o seriale animowane. Chyba swego czasu się się nabijaliśmy z Czytaliśmy komentarze standard, standard Cuts. Standard cuts standard cutsu, tak no. dokładnie a mnie najbardziej chyba bawi to co się dzieje wokół Teen Titans Go tego kinowego który, który, który jest nienawidzony przez fanów fanów. Część fanów DC i nawet już przez część fanów Marvela. Mm -hmm. Ja czytałem, czytałem <laughs> takie komentarze że skoro Teen Titans Go To The Movies ma 89 na rotenie, to y, fani Marvela część fanów Marvela już zaczęła stwierdzać, że hmm, może faktycznie coś tam źle liczą na tym rotenie. Więc och, świat jest cudowny, piękny i ojejku. A 10 sierpnia, prawda? Mm -hmm. no, wchodzą do kina. Ja, ja czekam i się jaram i ostatnia zapowiedź z Batmanem o której też przed nagraniem wspominaliśmy. Jeszcze. Przezabawna Wielu. jest jak on tam na tych rolkach wyskakuje wrotkach właśnie wyskakuje też <grym> z Batman, Batman Forever. Forever. A, a co do trailerów to San Diego comic on obfitował w te trailery. I Może tutaj... zacznijmy od Titans bo się pojawiło chwilę przed. A jak już jesteśmy w klimacie Titanów, porozmawialiśmy o tych lepszych tytanach mm -hmm. To teraz przejdźmy do, do, do tych tytanów why, why so serious, Robin? Do, tych, do tych tytanów którzy nas trochę podzielili ponieważ pojawił się trailer serialu Titans przygotowywanego dla platformy o najcudowniejszej najbardziej oryginalnej nazwie na świecie czyli DC Universe. I no ty jesteś zniesmaczony bardzo. Znaczy wiesz po pierwsze tak jakby... lubię te postaci mhm. natomiast że jeśli w serialu robią coś z nimi innego, no to nie będę tego przeżywał. Najwyżej może mi się serial nie spodobać i to jest wszystko, co się, co się stanie. Mhm. Natomiast fakt faktem Robin ze swoim Fuck Batman jest dla mnie bardziej słaby niż poważny, w sensie tak mm, z, zaraz po tym rozmawialiśmy chyba po tym mhm. e, zwiastunie i tak jak ci wtedy pisałem dla mnie to jest trochę tak mmm, dajmy dużo krwi i walki to z nie zauważam, że nie ma fabuły I, i Robin, który jest mroczny i to mi e, miałem takie wrażenie, że jak był jeden z moich ulubionych odcinków Teen Titans Go, Let's Get Serious, że twórcy Titans mogli go obejrzeć, ale nie skumać, że był na jaja robiony. Mhm. i trochę takie jak Wizerobina, który spada i zabija, bo tam zabijał chyba jak nie? Tak. I, i zabijał tych jakichś bandziorów czy coś. To jest dla mnie takie... mu rozdeptał twarz. Właśnie, o czemu cierpię, o jestem sierotą. I później cyborg się powinien pojawić, O, czy jestem maszyną, czy jestem człowiekiem. Jak z tym żyć? I Starfire, czy <laughs> jestem człowiekiem, czy jestem prostytutką. <laughs> Zastanawia mnie co też ze Starfire e, zrobią nie jestem osobą, która oczywiście ma jakiś problem z tym, że aktorka, która gra e, Starfire jest czarna, bo no, pewnie byłoby trudno znaleźć pomarańczową aktorkę e, chociaż to na tym świecie, to nie, nie wiem czy znaczy, coś jeszcze jest w stanie mnie zaskoczyć znaczy, Wiesz, e, strasznie w przypadku Starfire strasznie bawi mnie to, że sami twórcy tej postaci wypowiedzieli się o tym że gdy ją tworzyli, to nadali jej rysy e, figurę typową dla osoby czarnoskórej żeby ona się właśnie wyróżniała fizycznie na tle innych tytanów no. więc e, za, zatrudnienie ale wiesz, co tam twórcy mogą wiedzieć to no tak, przecież fani dyktują fani wiedzą lepiej, dokładnie wiem który Robin ma zginąć e... no, swoją drogą ten Robin się jakby to, jakby to był Red Hood to nie miałbym z tym problemu chyba mhm. e, znaczy problemu ho, ho, ho. E... nie podoba mi się Raven natomiast w sensie krzyczy jak Banshee przez cały ten zwiastun, więc nie wiem czy na tym ta postać będzie polegać, że jest emo dzieckiem, które nie wie kim jest i, i, i będzie krzyczeć. Jeśli tak to no Raven potrafiła trochę więcej. Mhm. Ciekawe jak zmiany bestii zrobią, to mnie też interesuje. Tak, Ja po obejrzeniu tego trailera jestem zaskoczony. A jeżeli jestem czymś zaskoczony to z reguły nastawiam się na to całkiem pozytywnie. Ze względu na to że spodziewałem się iż dostaniemy trailer z tytanami takimi zachowawczymi tytanami no oczywiście że ta, tam, tam starfire trochę, trochę starsza od reszty i robin też trochę starszy od reszty ale generalnie spodziewałem się że dostaniemy coś w stylu CW. trochę lepszego właśnie CW. Mhm. Natomiast dostaliśmy coś w stylu takiego, że właśnie o mrok i w ogóle ed, no, Edgy, wszystko Edgy. No, DC I... powinno być mroczne, to, to zawsze wiadomo było. Tak, tak. I pojawia się ten trailer, właśnie są, są te momenty z Robinem, są te momenty z Raven. Zauważyłeś zapewne tak samo jak ja, że zarówno Starfire, jak i Beast w tym serialu, w tym trailerze praktycznie się nie pojawiają, tylko są, mają po jednej scenie dosłownie. Moim zdaniem wynika to z tego, że nie za bardzo jest to jeszcze gotowe, żeby ich pokazać, dlatego i tam gdzieś tylko mignęli. Może um. Hawk and Dove się y, pojawiają natomiast. Nie? Tak, tak, ale. Kostiumy mają. Z, z nimi akurat nie ma, nie ma takiego problemu, bo oni w tym serialu mają być po prostu ludźmi w kostiumach bez jakichś tam supermocy komiksowych. Więc... Czyli zupełnie inaczej niż Robin. Dokładnie. <śmiech> No i generalnie obejrzałem ten trailer, właśnie tro, troszeczkę się zaśmiałem, gdy padło to Fuck Batman, gdy zdeptał komuś twarz, to Robin, to też stwierdziłem, że he, he. Ale, ale no właśnie to jest coś, czego się nie spodziewałem, że dostanę, że będzie tak mroczne, tak edgy i tak w ogóle e, nie, nie wiem, co sądzić o tym, o tym co dostaniemy najprawdopodobniej bo jeżeli cały serial ma być utrzymany właśnie w konwencji takiego mrok, to raczej to nie, mnie nie przekona jakoś szczególnie mocno, ale ten trailer sprawił, że jestem ciekaw jestem po prostu ciekaw, a jeżeli po obejrzeniu trailera jestem ciekaw, to znaczy, że trailer spełnił swoje podstawowe założenie no i tyle w zasadzie mam do powiedzenia czekam na premierę jesienną najprawdopodobniej. I... A mi się zwiastun nie podobał co nie znaczy że z góry mogę skreślić serial i powiedzieć mm. że będzie do niczego. No ja, ja z pewnością jeżeli będzie taka możliwość legalnie to zrobić to to sobie z sprawdzę ten, te początkowe odcinki bo jak wiemy DC Universe przynajmniej w chwili obecnej te beta testy, które są pro, pr, prowadzone tej platformy są tylko w USA. Jeżeli nastąpi oficjalny start platformy i ona dalej będzie tylko w USA, no to, to trochę lipa, nie? No. Będzie trzeba piracić. Oh my god. Albo VPN-a sobie założyć, żeby ci przekierowało IP na Stany i... To wciąż jest nie do końca uczciwe. Ale, no, okay. no, <grym> Ale no, okay. oczywiście. Inne, inne trailery. Zostajemy w klimatach DC. To co? Young Justice Outsiders, bo tutaj mam do powiedzenia króciutko. Nie wiem, czy obejrzałeś ten trailer? O, obejrzałem, podobał mi się. Znaczy, znaczy, no, koniec mojej opinii. Znaczy, te trailer, te trailer to jest jak dla mnie może za dużo powiedziane, no. ponieważ ten filmik trwa 5,5 minuty, z czego 3,5 minuty to jest przypomnienie tego, co się działo wcześniej. I dwie, dwie minuty jakiś tam urywek. Z najbliższych odcinków, i no ja mam tyle do powiedzenia, że do, dostaniemy Young Justice znowu. I, I jak, spoko, bo Jako, to jest... że poprzednie było spoko, no to tutaj też się nastawiam na to, że będzie spoko. Widziałeś e, wydanie kolekcjonerskie Batman TAS? To w to blury? górne, to by było. Kozak w... Fajne by to było, gdyby było w Polsce też, ale no. podejrzewam, że nie będzie. Hmm. Pewnie nie. Natomiast też pozostając w klimatach DC chyba ogólnie o trailerach to mamy tylko jedną rzecz spoza DC. Shazam i Aquaman też pojawiły się trailery tych tych filmów. Na DC maniakowym fanpage'u facebookowym powstała ankieta który z tych trailerów podobał ci się bardziej i wygrał Shazam. Mhm. Natomiast nam się bardziej podobał Aquaman. Tak natomiast Shazam też mi się podobał więc to tutaj nie będę mówił. To Zacznijmy od Shazama w takim razie. Okay. Uh, wygląda, po, wygląda jak właśnie takie coś, co może ci hm, taki pomost pomiędzy jakby normalnym życiem a wielkim mrokiem uniwersum DC, które zawsze się gdzieś czai w tle, uh, ponieważ są sceny w dzień, to już jest rzadkość w tym, w tym uniwersum, mhm. uh, natomiast jak uh, jest kapitanem... Mar uh, już nie można tak mówić. Jest <laughs> ja, Szazamem. Jak jest Shazamem, to najczęściej to są jakieś wieczorne sceny, nie? Tak, tak, przynajmniej w tym trailerze. I były też takie lekko mroczniejsze sceny, jak na przykład gdy Billy się przeniósł do tego innego. Um... Do rogu w Eternity, tak. e, ale ona też została złamana humorem, jak mhm. e, ten mu każe powiedzieć, Shazam, tam się zaczyna śmiać. Mhm. Say my name. Where is she? Say my name, say my name. Tak, generalnie Shazam, trailer Shazama wygląda, jakby nie był z DC. Tak, czyli tak wygląda jak odpowiedź na Homecoming spider w sensie. Mhm. Takie miałem skojarzenie i w żaden sposób nie jest to według mnie złe skojarzenie. Bo Homecoming mi się podobał. I myślę, że Shazam też ma szansę mi się spodobać. Podoba mi się to, że w Zwiastunie jest jakby zachowana ta dziecinność Bilego, mhm. nawet jak jest Shazamem. W Young Justice to też było fajnie pokazane w, chyba w drugim sezonie, jak tam Shazam miał ich wspierać, czy być ich mentorem, opiekował się nimi. A tak naprawdę sam był dzieciakiem i chciał się bawić. Mhm. I standardowo on dostaje jakieś moce, no to chce się nimi popisywać więc to też, też może być ciekawe. To co mi się podobało w trailerze Shazama to jest to, że chyba tam ani przez moment się nie pojawił doktor Sivana we własnej osobie albo mi gdzieś tam minął po prostu przez sekundę. Może w jakiejś jednej klatce był czy coś, Dokładnie, no ale więc, doktora Sivana też nie widziałem. Więc, więc, więc faktycznie tego głównego przeciwnika filmowego w trailerze nie ma. Więc już tutaj mały plusik za to, że dostajemy wreszcie trailer filmu z DC, który nie opowiada całej, całej fabuły patrz Legion Samobójców, patrz Batman V Superman. Oh no. god. Więc to już jest taki plusik, podobał mi się. Kostium jest fajny. Tak, kostium jest fajny. Podoba mi się to, że jest taki przerysowany ten kostium. I, i ta żółć, którą ten piorun świeci, jest tak bardzo komiksowa, w sensie jest tak nierealistyczną żółcią, jest mm. po prostu jakbyś tam w pańcie wypełnił kolorem i tak bum mm -hmm. i świeci. Dokładnie. I e... może będzie jakieś nawiązanie do Black Adama. Jakieś cameo The Rocka nie? gdzieś tam tak, na końcu to. A ja czekałem na Black Adama jak nie wiem. Byłoby całkiem spoko Black I, Adam i czy dalej wybitny komiks. I to co y, też mi się podobało to mm -hmm, jest mm -hmm. to że po obejrzeniu trailera miałem bardzo mocne skojarzenia z Shazamem Jonesa i Franka. To nie, no tak, to, nie jest to, to, to identyczna ma... historia ale jest bardzo podobna klimatycznie. On się tam dzielił na parę. Nie to w tym. W, we Flashpointie mhm. Shazam się dzielił na każdego dzieciaka? Na, na sześciu chyba. Możliwe, no że tak było. We Flashpointie dużo rzeczy się działo, takich dość ciekawych. Na... Z Flashpoint'u głównie pamiętam, że Clayface miał czapkę dokerkę i był piratem. To, to, to jest coś, co mi chyba tak zapadło w pamięć. Mhm. Do Oj, Flashpoint, Flashpoint miał fajne momenty. Natomiast trailer Shazama właśnie bardzo mi przypomina ten, ten komiks z New 52. I to jest fajne skojarzenie, że, że o, nie, że wzięli postacie i zrobili takie o, bardzo niekomiksowe coś, tylko jest takie... Czuć tą komiksowość w tym, w tym trailerze. Czuć, i ten... to z różnych podejść właśnie do Shazama. Mm -hmm. Czystego Jonsa, czy nawet był bardzo fajny ten Shazam, którego Jeff Smith yy, pisał i rysował, twórca Bona. Mm -hmm. Kurczę, o faktycznie zapomniałem, że, że taka seria istniała. Ach, kurczę, teraz mi przypomniałeś. Ale to dobre wspomnienie, nie tak jak sobie przypomnisz Solomona Grandego No nie, nie, nie no, no, zdecydowanie nie. Natomiast trailer Aquamena też był fajny. też wywołał dużo nienawiści w internecie jak jak wszystko naprawdę tak jasne że, że efekty specjalne słabe że coś tam słabe że to na pewno będzie do niczego że za dużo wątków A ja mam takie dziwne wrażenie że gdyby na początku trailera Aquaman'a pojawił się taki wielki znaczek marvel studios to wszyscy byliby zachwyceni bo faktycznie jest ta scena w oceanarium to tam ten efekt specjalny przy animacji morskich stworzeń bo nie nazwę tego tylko i wyłącznie rybami morskich stworzeń tam wyglądał tak sobie no przynajmniej te, tak to odebrałem ale mm -hmm. później wyglądało to moim zdaniem naprawdę dobrze w końcu to jest film o królu Atlantydy który oddycha i mówi pod wodą i ogólnie komunikuje się ze zwierzętami i jest tam dużo dziwnych nieznanych ras które jeżdżą na Kuźwa, delfinach i... Dokładnie, i zielony dolżon Gran. Dokładnie, i czego tu oczekiwać, że to nie będzie film, w którym będzie mnóstwo efektów specjalnych? No, no kurde, no. To, to było wiadomo, że to będzie taki awatar podwodny, tylko może z mniejszym budżetem i z mniejszą pompą. Ale... I oczywiście nie mówimy o najgorszej adaptacji animowanego serialu w historii, tylko mówimy o awatarze z niebieskimi kosmicznymi tak, tak, kotami. Tak, o, naj o najbardziej przehajpowanym filmie w historii. Tak, mi się... tak, tak mi się wydaje. Zwłaszcza mówimy o filmie którego pięć kontynuacji skręconych od 20 lat bez równolegle. Simulcenie. Nie nie, nie, 20 lat raptem parę lat ale wiesz, gdy czytałem o tym o tym co się dzieje na w związku z kontynuacjami awatara to już nie jestem pewien ile filmów oni kręcą jednocześnie więc ojej w każdym razie Aquaman tra trailer Aquaman podobał mi się z powodu tego że w przeciwieństwie do poprzednich filmów z tego kinowego uniwersum DC, no może za wyjątkiem Wonder Woman, on nie wygląda źle właśnie. Mhm. Często mówiliśmy o tym, że kinowe adaptacje DC, oprócz tego, że są po prostu kiepskimi filmami, bardzo często też mają mega złe efekty specjalne. I brak scenografii. I brak scenografii, a tutaj te efekty nie wyglądały źle, no nie, nie mistrzostwo świata na poziomie nie wiem, jaki, wymienię jakiś film z, z bardzo dobrymi efektami specjalnymi, e, komputerowymi. Nie mówimy tu o Mad Maxie. Ja akurat komputerowe efekty w Mad Maxie były bardzo, bardzo, mi... bardzo widoczne. Znaczy ob, oprócz tam mapowania tła, żeby pod. Nieważne. E, no Avengersi mieli bardzo ładny ten z Hulkiem robionym od podstaw. E, scena w Wakandzie była bardzo dobrze zrobiona, moim zdaniem. Gwiezdne wojny są dobrze zrobione w CGI. To mieszanie efektów specjalnych, które było we Władcy Pierścieni, później w Hobbicie, że były te realne rekwizyty, no ale tła i wszystkie te miasta na jakichś szerokich kadrach stworzone cyfrowo. No dużo tego jest. Znaczy w każdym filmie tak naprawdę masz jakieś CGI, tylko mm. chodzi o to, żebyś go nie zauważył. Na przykład w Man From Uncle, który bardzo lubię, też ta wyspa jest ona sobie istnieje tylko na przykład za nią jest miasto którego w filmie już nie widać bo jest nałożone może tam mhm. dorobiona droga więc wszędzie jest wystarczy patrzeć na napisy ile jest tam CGI artist tak. ale, do, ale chodzi mi generalnie o to że e, widać że są to takie mocne efekty specjalne w Aquamanie że nie są idealne że ja nawet podam przykład transformerów. Bo na przykład transformacja Bumblebee w, tra w, tra w trailerze Bumblebee. A to, tam, jest, tam jest super. Wygląda no. cholernie dobrze i tutaj tak można by nawet po trochu uwierzyć, że o, kurczę, wygląda to realistycznie, natomiast w trailerze komana jest strasznie dużo momentów, w których widzisz efekt specjalny, mówisz efekt specjalny, a nie że o, ale to realistycznie wygląda, ale jako całość. Prezentuje się to całkiem fajnie, trochę się obawiam w tym filmie właśnie tego, że może troszeczkę za dużo pokazali w trailerze, faktycznie jest tam zaznaczone kilka wątków i mm, obawiam się czy przez to właśnie nie będzie tak jak w poprzednich filmach z Uniwersum, że każdy wątek był tak, mm, tak po macoszemu, bo tutaj mamy i mm, wątek Orma i Black Manta i mamy wątek taki lekko zaznaczony tego Trench. Mhm. Ale mhm. czy jeśli na przykład okaże się, że Orm wynają Black Mante, to nie stanie się to jednym wątkiem? No, wtedy się stanie, tylko trailer tego nie sugeruje. O. Znaczy, ja na trailery trochę przestałem zwracać uwagę po ale tym, to, jak. To dobrze, że nie sugeruje, że nie odkrywa wszystkich kart. Tak, ale na przykład trailer ostatnich Planet Maup, Zapomniałem, jak się nazywa ta pierwsza część. Ewolucja, geneza? Geneza Planety mhm. Mał mówił wszystko, co się będzie działo w filmie, a dalej film jest prześwietny. Tak, i o i to jest właśnie fajny przykład filmu z doskonałymi efektami specjalnymi, moim a, zdaniem. A tak, no, małpy. Zwłaszcza to ostatnia część, której jeszcze nie widziałem, straszny przypał. No, po, powinieneś to nadrobić. Zwłaszcza, że sobie przed, przed premierą kinową trzeciej mm -hmm. części kupiłem dwie wcześniejsze na Blu-ray'ach, żeby je obejrzeć i nie poszedłem ostatecznie na trzecią, jak idiota. Hmm. Na szczęście masz jeszcze Mnóstwo czasu, żeby to nadrobić, bo zabijecie najwyżej za dwa tygodnie za to. Natomiast. Spokój telewizor mi się zepsuł, nie mam na czym oglądasz. Okej. Okay, dobra, jesteś usprawiedliwiony. Natomiast wracając do trailerów, generalnie w tej takiej mini rywalizacji wewnętrznej DC, czyli Aquaman kontra Shazam. Ja jednak trochę bardziej Aquaman, ale nie mówię, że Shazam wygląda źle, bo też wygląda fajnie. Generalnie z tym pozytywnie nastawiony na, na oba te filmy, a to już a jest A to nowość u nas, tu, jeśli chodzi a o. Jest, a to już jest coś, tak. Natomiast, y, i właśnie to jest taki news, który przeszedł cichaczem, bo na Sibie, że o nim nie widziałem w ogóle, a na newsarmi się pojawił, tak? Mhm. Mm ok. Natomiast. Y, to, to musiałem przegapić. Ale w takim y, zbiorczym najciekawsze rzeczy z Comic Conu. Aha, fajnie. To, to, nie, to nie zajrzałem tam, bo myślałem, że będzie wszystko to, co już widziałem wcześniej. E, trailer Deadly Class. Mhm. E, serialu stacji Syfy. Wciąż, naz Zawsze. wciąż nazwa bawi. <laughs> nie wiem, czy słyszałeś, że gdy Sci-Fi Channel zmieniał w Stanach nazwę na Syfy, czyli zapisane, zapisane w li literkami dźwięczne dźwięczne sci-fi tak A zmieniał nazwę ten kanał w Stanach to w Polsce pojawił się pewien problem i z tego co mi wiadomo chyba ten kanał o ile on w ogóle istnieje to on jeszcze przez lata się nazywał pierwotnie czy ten kanał wciąż istnieje. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia w każdym razie gdy w USA były już syfy to w Polsce wciąż było sci-fi channel bo w sumie nazwać kanał syfem jest tak trochę no. <laughs> przełączasz sobie na kanał, patrzysz syfy e, nie oglądam co tu będzie, nie? trudne sprawy lecimy dalej natomiast pojawił się trailer Deadly Class i e, pierwszy oficjalny, taki pełnoprawny trailer, bo wcześniej się pojawiła e, coś w stylu Young Jazz jest pięciominutowa zajawka gdzie przez 4,5 minuty bracia Russo i Rick Remender gadał, jak i ten, gadali, jaki ten serial będzie cudowny Pojawi, pojawił się w końcu trailer wygląda wiernie w stosunku do komiksu. Ty komiksu nie czytałeś? Nie. Powinieneś to nadrobić, bo to jest fajne, bo to jest świetny komiks i trailer wygląda jak bardzo wierna adaptacja komiksu. Oczywiście zapewne to nie będzie turbo wierna, czyli gdzieś tam jakieś wątki dodatkowe się pojawią, ale postacie wyglądają jak żywcem wyjęte z komiksu. Większość tych postaci, bo na przykład dyrektor szkoły, w której dzieje się akcja, no on w komiksie jest takim starszym gościem, który jest Niespo nadspodziewanie niebezpieczny natomiast w serialu będzie go grał Benedict Wong, który nie jest stary aż tak bardzo ale jest nad wyraz niebezpieczny tak, tak pokazał to na przykład w Avengersach Chociaż nie w Avengersach to tam dużo go nie było ale w Doktorze Strange w, w grał fajnie mhm. No i ty Benedict Wong to jest takie największe nazwisko w tym serialu. Tam jeszcze jedną z postaci będzie grała dziewczyna która w któryś tam X-menach grała Jubilee o, nazwisko mi uciekło bo tak bardzo tak bardzo wielki był to udział w tym filmie ale generalnie ale to było chyba w tej z tym młodym Xavierem nie. Wydaje mi się że to mogła być nawet Apokalipsa. No, no, no, no, no, oni tam autkiem jechali mhm, czy coś. Tam. Tak. W każdym razie trailer wygląda zaskakująco, wiernie, zaskakująco, fajnie. Jest taki dynamiczny, kolorowy, strokaty jak te lata 80., w których akcja jest osadzona, końcówka lat 80. No i co tu dużo mówić po Happy, które też powstało dla Statli Sci-Fi. Jestem dość mocno przekonany, że Uda się zrobić kolejny dobry serial. Może nie jakiś wybitny ale, ale przynajmniej dobry. Happy było zaskakująco fajne więc, mhm. więc trzymam kciuki za Deadly Class również. Tak że jesteśmy przy serialach to chyba żeby zakończyć na szybko ten temat. Został za, temat seriali oczywiście. To został zapowiedziany jeszcze jeden serial dla DCU i będzie to Stargirl. Tak jest. Która będzie miała odkryć co się stało z Justice Society of America. Dokładnie tak. I to będzie serial, który jest zaplanowany na rok przyszły. Ma zaliczyć sezon składający się z 13 odcinków. Jednym z producentów ma być Joe Jones. To ma być w ogóle pierwszy serial produkowany przez to studio, którego, którego twórcą jest Joe Jones. Swoją drogą... To... Jeśli będzie bazowało na jego scenariuszu do... JSA, to już, już jestem powoli przekonany no, w no Swoją drogą on współtworzył tą postać w komiksach, więc, więc wydaje mi się, że jest to osoba odpowiednia na odpowiednim miejscu. Nie będzie to na pewno ta sama postać, która się pojawiła w drugim sezonie Legends of Tomorrow, tylko kompletnie inna inkarnacja tej postaci. I w chwili obecnej nie do końca wiadomo, czy będzie powiązana w jakimś stopniu z innymi serialami DC universe już wiemy na przykład że Swamp Thing nie będzie w tym samym uniwersum że to nie będzie ogólnie jedno wielkie serialowe uniwersum tylko po prostu będą na, na, tej, samej, na tej samej platformie. Super bo ty Tytani i e, Doom Patrol mają być razem powiązane świecie. tak mhm. Swamp Thing ma być osobno Star najprawdopodobniej też będzie osobno ale to jeszcze nie zostało potwierdzone. No nie jaram się jakoś szczególnie postacią Stargirl jakoś też szczególnie mocno zapowiedzią tego serialu także się nie jaram ale no przy, m, wszystkiemu dam szansę przynajmniej obejrzę trailer jak już kiedyś będzie mhm. Okej, okay, no to z filmowo serialowych rzeczy wszystko przechodzimy do newsów komiksowych i co mi się rzuciło w oczy jako jedna z w sumie nielicznych rzeczy z tegorocznego San Diego No jakoś zaskakujących, Do których dotarliśmy. Jakoś tak, jakoś zaskakująco mało tych newsów komiksowych takich wow było, było jak dla mnie, ale powrót Marvel Knights, przynajmniej na razie częściowo zapowiedziany jako taki one shot, który będzie się nazywać MK20. No... To jest news, który mnie akurat troszeczkę podjarał, ponieważ Marvel Knight swego czasu było zdecydowanie najlepszą rzeczą, którą w owym czasie Marvel w ogóle oferował. Daredevil z Marvel Knights. Rekwiem Srebrnego Surfera. Też tak, było to, to już była tam, tam końcówka mniej więcej tego, tego czasu. Tam Punisher też trafił do Marvel Knights. To był, Garth Ennis wtedy pisał to było jeszcze przed Maxem. Ale już było to troszeczkę odważniejsze podejście do tego do, tego, do tej postaci. Swego czasu tam był też Spider-Man, w Marvel Nights takie generalnie to był imprint, który miał takie troszeczkę poważniejsze podejście do superbohaterów. Takie bardziej mroczne, bardziej realistyczne, ale nie aż tak jak na przykład w Maxie, prawda, mhm. gdzie już tam przekleństwa na głośny i tego typu rzeczy pojawiło się w Marvel Night jest swego czasu właśnie dużo, dużo fajnych komiksów i być może, być może wskrzeszenie tego trupa okaże się być czymś całkiem fajnym i tutaj zapowiedziano właśnie na razie tylko jeden one shot właśnie ten, który, o którym wspomniałem się, który się nazywa MK20, będzie go pisał Donny Cakes, czyli całkiem ciekawy twórca on zarówno w Marvelu jak i w imidzu stworzył już kilka ciekawych rzeczy bardzo polecam na przykład Gat Country jego autorstwa więc jest to ciekawy twórca i tutaj jeżeli on ma być takim powiedzmy ojcem chrzestnym tego imprintu to nie mam wstępnie nic przeciwko ale oczywiście sprawdzimy jak już komiks się pojawi i zobaczymy, co pójdzie dalej za nim. Bo na razie, jeden one-shot to nie jest jakaś szczególnie e, mega intrygująca zapowiedź, ale jeżeli m, będzie to udana lektura i pójdzie za tym coś ciekawego, to to nie mam nic przeciwko. Natomiast, co Ty tutaj ciekawego wypatrzyłeś? Dla mnie, jeden z fajniejszych informacji, jeśli chodzi o superbohaterszczyznę, e, to jest to, że zieloną latarnię przejmie Grant Morrison. O, to jest, to jest fajne. No. I to, że powiedział że nie chcę wprowadzać wielkich, dwunastoczęściowych wydarzeń, tylko zrobić z tego codzienną pracę kosmicznego gliniarza. I patrząc na jakby styl Morrisona, to czego można się po nim spodziewać, czyli nie wiadomo. I to, że mają to być krótsze historie, albo nawet je, jeśli to by były zamknięte w jednych zesztach, to w ogóle byłbym zachwycony, bo to mój ulubiony styl. Mhm. Bardzo się z tego cieszę. Dlatego, że brakowało Granta Morrisona w kosmosie dla mnie. Bardziej chyba bym się cieszył, jakby po zielonych latarniach yy, wskrzesili rebelsów, których pisałby Morrison. To. Kto wtedy pisał Rebelsów jak oni byli cudowni? Tony Bedard. Jakby on też pisał znowu Rebelsów to, to, to, to, to, to, to, to, to też bym był. To jest jedna z tych takich nieodżałowanych serii, która przeszła trochę bokiem jak kiedyś pierwsze Secret Six, które I to, w końcu się doczekało. I to bar bardzo sukcesu. bokiem, bo na przykład y, ostatnie numery Rebelsów to chyba nawet nie zostały zebrane w tradzie, bo tak bardzo nikt nie chciał ich kupować. Więc hmm. Słaba, a no to, był, to był konkretny komiks. Jak I, wielka dziesiątka. Y tak, tak i wiele innych tytułów. Natomiast y, ja o Grancie Morrisonie jako scenarzyście Green Lanterna no, no nie obawiam się jakoś szczególnie mocno, że, że, że to nie będzie dobry komiks, bo chyba Grant Morrison oprócz tego JLA, które swego czasu jak Egmont wydał w Polsce, to jak się brał za super bohaterów, to wychodziły mu naprawdę fajne rzeczy. Y, natomiast y, to jest potwierdzona plotka, bo... Y, Grant Morrison jako scenarzysta Green Lanternów był już e, przez Bleeding Cool e, e, zapowiadany jakoś tam miesiąc temu, że, że do, dotarli do wiesz, źródeł supertajnych i no, z reguły na większość newsów tego typu na Bleeding Cool to ja reaguję jak na słynną zapowiedź e, The Robins od Jeffa Lemira. Zapomniało o tym. Tak, było coś takiego. No, ale ta plotka się potwierdziła. I dlatego jeżeli druga plotka puszczona przez Bleeding Cool też się potwierdzi, to nie miałbym kompletnie nic przeciwko, ponieważ słyszałem o tym, iż e, Brian Azarello jest szykowany do Suicide Squadu. Być może wreszcie się doczekam... To mogłoby coś zrobić fajnego z Suicide Squadu. Być może wreszcie się doczekam takiej inkarnacji tej grupy, którą będę chciał czytać. Jeszcze niech wezmą, żeby Riso to rysował. O, to już w ogóle. To Grzesiek kupił wszystkie okładki. Eee, nie dziwię się. Mhm. Natomiast... no. Bardzo chętnie bym wtedy wrócił do czytania Suicide Squad. E, w, e, wrócił, mocno powiedziane. Zacząłbym chętnie czytać Suicide Squad. <grym> Dokładnie tak. Więc gdyby ta plotka się potwierdziła, byłoby super. Natomiast widzę, że pewien magazyn wraca do druku. Tak, e, to taka szybka informacja, tylko Comic Journal e, wróci do druku w 2019 dzięki Fantagraphics. E, było to, o ile nie najstarsze, to jedno z najstarszych pism poświęconych e, komiksom. Na jego łamach chyba publikowano, znaczy chyba na jego łamach publikowane było Persepolis nawet, więc to był też kawał dobrej publicystyki. Oni przeszli na wersję cyfrową, ukazywała się ileś razy w roku, chyba trzy razy w roku, ale można się było na nią zapisać, ona nie kosztowała jakichś wielkich pieniędzy, bo za te trzy numery płaciło się, Dobra, nie będę się nie pamiętam ile się płaciło. Ale to nie były jakieś gigantyczne pieniądze? Jak za objętość? No ale fajnie, że, że wraca do druku, bo no magazyny chyba powoli zanikają, prawda? Mhm. Znaczy może no nie zanikają, bo półki są ich pełne dalej w kioskach. A ja, ja nie, nie Pamiętasz wiem, jakieś... jeszcze Wizarda. Pamiętam, nawet mam jeden numer gdzieś. Ja nigdy nie miałem. Bo kosztował jakieś chore pieniądze, w mhm, No, znaczy. W wszystko kosztuje chore pieniądze. Pamiętam, że gdy Wizard jeszcze się ukazywał i można go było sprowadzić do Polski przez na przykład jeden ze sklepów na M, to no, wciąż kosztował dość dużo i nie wiem, wolało się kupić ze dwie, trzy zeszytówki w tej, w tej cenie. No jak A, najbardziej. A na teraz bym to sędzią sprawdził. No ale będzie z Journal, więc czemu nie? Tam najbardziej, szczerze mówiąc, na tą publicystykę chyba bym czekał. Dlatego, że jak wspominaliśmy na początku dzisiejszej audycji, mm, duża część tych, których, które czytałem została zabita, Dokładnie. jak właśnie Robot Six, czy Comic Should Be Good. Dokładnie. Nawet Ach. kiedyś CBR miał taką e, sobotnią kolumnę, która się nazywała shelf porn gdzie ludzie tak, wysyłali tak. zdjęcia swoich kolekcji. Tak i to, I to też, też umarło. To też umarło. Chyba jedyną rubryką Cibiera, która jeszcze jako tako się trzyma, to są te Comics Books Legends, ale ona też kiedyś wychodziła co tydzień, a teraz się ukazuje raz na ruski Rok i to no, no szkoda. No te wszystkie rubryki, które trzymały nas przy CBR że poumierały. Szkoda. Natomiast y Kolejny taki news, który mi gdzieś tam mignął, mi właśnie nie na cbr przynajmniej być może na Sibierze się pojawił później, ale wcześniej go y, trafiłem gdzieś indziej, to jest news o tym, że David i Maria Lapa y, będą wydawać komiks o tytule The Lodger w Black Crown. Black Crown to jest ten imprint w IDW. W IDW y, Za dwa tygodnie powiem sobie o jednym komiksie od nich. Tak, który założyła Shelley Bond i jest to taki fajny konkurent dla tego imprintu Karen Berger z Dark Horse'a. I David Maria Lapam to jest duet twórców, którzy no mają naprawdę kilka fajnych komiksów na swoim kocie. David Lapham no zdecydowanie Stray Bullets i kilka bardzo nieudanych adaptacji różnych gier i seriali dla DC swego czasu robił. Ale no najwyraźniej każdy twórca ma w swoim etapie, ma taki etap, gdzie bierze cokolwiek byleby zarobić. Na przykład e, właśnie takie nieszczęsne tytuły jak e, Modern Warfare Ghost. To był chyba jego scenariusz i był straszny. E, w każdym Dalej razie, zaskakuje, że Gears of War miał fajny scenariusz. Tak, tak. To jest, to jest gra, która nie ma fabuły. A nie, ma fabułę. Ma bardzo fajną fabułę. musiał musiałbyś zagrać. Grałem. W dwójeczkę? W nie. Chyba w trójkę. A no dwójka najlepsza. <coughs> Okej. Okay. W każdym razie ja wiem, że Gears of War ma fabułę i ma całkiem fajną fabułę, ale to jest wciąż gra, w której chodzisz i strzelasz do wszystkiego, co się rusza. Ja jednak, jako mm, niedzielny gracz, wolę RPG z bardziej rozbudowanymi, wiesz, wielowątkowymi fabułami. Widziałem, że w pilarsy grałeś? Tak, w pilarsy grałem parę razy. Bo mi się tak podoba. To jest właśnie ten typ gier, który który naprawdę mm -hmm, lubię. Mm -hmm, mm -hmm. No, a zwłaszcza, że wiesz, milion razy przeszedłem baldury oba, więc pilarsy musiały zostać no, zagrane co najmniej. Prosto, raz. że tak. W każdym razie. David Lapam w Black Crownie wyda serię, serię miniserie. W sumie tak do końca nie wiadomo. The, The Lodger. I mm, je, będzie to coś, co jest połączeniem. Mm, tego w czym lapam się dobrze czuje czyli taka seria kryminalna z, z, z fantastyką z takim science fiction co jak dla mnie jest dość nietypowym połączeniem jak na tego autora ale ponieważ te najnowsze odsłony Stray Bullets które cały czas tak po cichutku się ukazują w imidżu, są fajnymi komiksami myślałem że po powrocie do tej marki nie będzie to aż tak dobry komiks, ale okazuje się, że zarówno Sunshine and Roses, jak i ta wcześniejsza seria są bardzo fajne, mhm. więc David Lapam znowu przywrócił wiarę moją w jego umiejętności i tutaj właśnie ta zapowiedź tak mnie dość mocno selektryzowała, więc czekam na The Lodger. Czekam też na jakieś więcej szczegółów na temat tego komiksu, ponieważ ta dwuzdaniowa zapowiedź którą tutaj nawet mamy wypisaną przed, przed nami ona, ona w sumie nie mówi nic szczególnego. Nie, w, w, wiesz tylko że postać będzie zmiennokształtna i będzie wynajmować pokoje. Dokładnie tak ale, ale brzmi to mimo wszystko i tak całkiem ciekawie. W Davida Lapama zacząłem ponownie wierzyć więc, więc trzymam kciuki i z pewnością sprawdzę. Trzymam też kciuki za to żeby właśnie to nowe Stray Bullet się zaczęło ukazywać w wydaniach zbiorczych częściej niż raz na trzy lata. Ale to jest jeszcze sprawa prawda? w toku. Nie serio, mhm. bo pierwsza seria, e, która nie pamiętam jak się tam nazywała, jaki miała podtytuł, e, miała chyba z 16 numerów czy coś koło tego I, i pierwsze wydanie zbiorcze ukazało się miesiąc temu, dwa miesiące temu jakoś tak, pomimo tego, że ta seria była publikowana w 2014 Natomiast Sunshine and Roses to chyba do dzisiaj się żadne wydanie zbiorcze nie pokazało. A szkoda, bo czekam, czekam. Natomiast kolejny taki komiksowy news to jest informacja o komiksie Georgia Takei. Georgia Takei, którego powinien. Człowiek, tak, instytucja. Tak, człowiek, instytucja, gdzie to on się nie pojawiał ostatnio. George Takei to jest przede wszystkim człowiek, którego powinien się kojarzyć z Star Treka, prawda? Mm -hmm. Więc tutaj myślę, że już na sam, sam dźwięk imienia i nazwiska tego człowieka potraficie sobie wyobrazić, kto to jest, bo jest na tyle znaną i rozpoznawalną osobą. I on zapowiedział komiks, który się nazywa Day Cold as Enemy. I to będzie taki memoir. Tak, taki memoir dotyczący jego, jego doświadczeń jako dziecka w mh. No w, w czasach, kiedy po Drugiej wojnie światowej emigrował do Stanów Zjednoczonych z Japonii, tak. o tych wszystkich e, obozach przesiedleniowych dla Japończyków e, i tak dalej, i tak dalej, więc no, może na to... pewno ciężki temat do, do podjęcia może i trochę ciekawie. chyba taki zamiatany pod dywan, jak większość niewygodnych tematów e, obecnie. Więc może, mo może być ciekawe, zwłaszcza, że jakby pozycja, którą może się pochwalić. George Takei jest, nie jest wysoka. No, tak. dokładnie. I tutaj komiks ten ukaże się latem przyszłego roku w nakładzie IDW, więc pewnie będzie w cholerę drogi. I warto wspomnieć, że Takei nie będzie pisał tak osobiście tego komiksu, tylko on będzie takim pomysłodawcą. I no a ktoś przetworzy to na scenariusz komiksu. Tak, tak komiksowy. scenarzystą będzie Justin Eisinger, natomiast rysować będzie Harmony Beckett, i tutaj jeszcze Steven Scott podany jako współscenarzysta więc w sumie to jest dość, dość szeroka ekipa mm -hmm. będzie, będzie nad tym pracować. Ale no właśnie ze względu na tematykę która jest raczej nieporuszana w amerykańskim komiksie jestem jestem też jak najbardziej ciekaw jak tego. każda która stawia ich w nieprzychylnym świetle. Dokładnie. No chyba że takie coś by top shelf wydał nie albo albo fantagraphics właśnie mm. ale no, chociaż top shelf należy do IDW nie. Otóż to. No tak. Tu, tu jest napisane, że to wyda IDW, ale wcale się nie zdziwi, jak to właśnie wyda Top Shelf. Albo e, no to, do Top Shelfu by to zdecydowanie pasowało. I, mhm. I co? I na tym kończymy. No i Jeszcze tylko jak jesteśmy przy IDW, jest. okay. to zostało zapowiedziane, że pojawi się seria z okazji 35-lecia serii zabawkarskiej i Tom Schioli będzie odpowiadał za nową serię Gobotów. Gobotów? Mhm. I Tom Scully rysował sobie tam bardzo dużo przy Transformerach, więc jest w klimacie. Godlanda chyba zrobił, tak? tak. Transformers A... i G.I. Joe. No, więc No właśnie, tego... właśnie o tym chciałem powiedzieć, Transformers versus G.I. Joe. Jego autorstwa to jest w ogóle wybitny komiks i, i to trzeba sprawdzić. E, czyli teraz już chyba możemy powiedzieć, że newsy z San Diego kończymy na, na dzisiaj? Tak. Tak, okej, okay, fajnie. Więc przejdźmy do rzeczy, które ostatnio wpadły nam w nasze e, łapska, żeby nie, żeby nie powiedzieć gorzej i ja chciałbym powiedzieć w paru zdaniach o Kawaii o pierwszym magazynie dla miłośników mangi i anime, który pojawił się w Polsce x lat temu i teraz został wskrzeszony tak jak wspomnieliśmy swego czasu na Facebooku nekromanci ostatnio bardzo mocno tam działają w Polsce i na świecie Kawaii się pojawiło Sięgnąłem sobie po ten pierwszy numer, który kosztuje raptem 7 zł bez grosza i powiem szczerze, nie kupujcie. Nie kupujcie, ponieważ ten magazyn się zatrzymał w czasie i to nie jest nic dobrego niestety. I odbił Ci farbę na palcu. Tak, tak, to jest, to jest, swoją, drogą, to jest swoją drogą ciekawe, że... Tak bardzo niewyschnięte to było, gdy to kupiłem, ale yy, nie w tym rzecz. Ostatni numer Kawaii, według jednego z artykułów, który jest w tym magazynie, ukazał się w 2003 roku. I tutaj autor tegoż, yy, tegoż yy, tekstu kompletnie pomija te kilka takich pstrokatych kolorowych i skierowanych dla zdecydowanie młodszego odbiorcy numerów, które pamiętasz później się ukazywały od innego. nie pamiętam. Nie, nie pamiętasz? Okej. Okay. W każdym razie było tak, że było Kawaii przez długi, długi czas się ukazywało. Później była przerwa przez, przez parę miesięcy i w końcu w kioskach się pojawiło kolejne Kawaii, które było takie w innym formacie, miało mniej stron, było takie różowe, pstrokate i było zdecydowanie dla dzieci, dla bardzo małych dzieci, nie wiem, dla Oj, No dla kilku latków, no, no może nie nie aż tak, ale powiedzmy te 8, 8 lat to bym powiedział spokojnie, grupa docelowa i to było dla wszystkich miłośników Kawaii taki potężny strzał w twarz. E, pojawił się równolegle mangazyn, który, gdzie stara ekipa z Kawaii kontynuowała swoje dzieło i to ten magazyn się spokojnie dawało czytać fajnie, ale to też nie przetrwało jakoś szczególnie długo. No i mamy powrót Kawaii. Powrót Kawaii, który jest dla mnie totalnie nieudany ze względu na parę rzeczy. Pamiętam, iż Kawaii, gdy ukazywało się lata temu, było takim magazynem dość specyficznym, ponieważ w tych latach, końcówek, w końcówce lat 90., na początku lat 2000 w Polsce manga i anime dopiero raczkowały. Tak na dobrą sprawę mieliśmy JPF, mieliśmy waneko, które tam wydawało miesięcznie nie wiem, po 5-6 mang nie tak jak jest teraz, że każdego tygodnia ich wychodzi 30. I Kawaii było takim magazynem, które dla mnie, przynajmniej główną, głównym jego zadaniem było zainteresowanie mnie danym tytułem. Często się to odbywało na zasadzie takiej, że te teksty polegały nie tylko na recenzjach danego tytułu, ale też strasznie dużo streszczały. Streszczały i nikt nie miał z tym większego problemu, ponieważ rzeczy, które były opowiadane w dość dużym stopniu, były po prostu w Polsce niedostępne przez, przez dłuższy czas i wtedy jeszcze nikt nie miał tak daleko idącej wyobraźni, by stwierdzić, że po tych paru latach będziemy mieli... Takie zatrzęsienie oferty mangowej i animowej w Polsce, że ta dostępność będzie tak łatwa i, i wcale nie będzie trzeba wydać jakichś kosmicznych pieniędzy, żeby to wszystko dostać. Swoją drogą ceny mang do dzisiaj są dla mnie kosmicznie niskie. Takie, wiesz, wejdziesz do epiku, czy gdzieś widzisz te ściany mang i one kosztują po 18, 19, 20 złotych, to jest teraz kurczę... To jest fajne, aż, aż korci, żeby kupić tylko z powodu tego, że to jest tanie. I hmm. Nawet jak ci się nie spodoba, to nie będziesz mocno płakać. W chwili obecnej moim zdaniem Kawaii nie powinno robić tego, co dokładnie tego, co robiło te kilkanaście lat temu, a niestety robi, ponieważ już tam abstrahuję od tego, jakie, jakie mangi i anime zostały wspomniane w pierwszym numerze, bo mamy tutaj te zdecydowanie najbardziej najbardziej Najbardziej topowe, rozpoznawalne tytuły w chwili obecnej, czyli tam Dragon Ball, One Punch Man, Atak Tytanów, czyli rzeczy, które po pierwsze już mają parę lat na karku, a po drugie, no teksty, które są im poświęcone zdradlają strasznie dużo. Ja na przykład Ataku Tytanów nigdy nie oglądałem, przyznam się szczerze, tego animowego. No i już dzięki temu tekstowi, który się pojawił w Kawaii mniej więcej myślę, że mam bardzo, bardzo dużą wiedzę na temat tego jak wygląda kilka pierwszych odcinków, więc mogę sobie spokojnie pominąć. Tekst o One Punch Manie, który zdradza naprawdę dużo jest moim zdaniem no kompletnym nieporozumieniem, ponieważ wydaje mi się, że w chwili obecnej jeżeli chcesz robić fajny magazyn o manze i anime, to jednak, powinno się jednak robić magazyn, który nie streszcza, tylko w inny sposób zachęca do mm, sięgnięcia pod ten dany tytuł, a nawet jeżeli pisze o, komikse, o komiksach, o mangach bądź anime, które mają już parę lat na koncie, to powinna to być jakaś publicystyka mm, z jakimiś ciekawostkami, nie wiem, o, o twórcy, o nie wiem, procesie tworzenia, coś w ten deseń, bo takie suche teksty, które... Mówią o tym, dlaczego Dragon Ball Super jest super w momencie, gdy Dragon Ball Super już się dawno skończył, no trochę jest to bez sensu moim zdaniem. Jeżeli Kawaii ma zamiar przetrwać, a w chwili obecnej tam zdaje się są zapowiedziane na pewno 3-3 wydania tego magazynu, a później się zobaczy, no to moim zdaniem jeżeli Kawaii ma zamiar przetrwać te, a później się zobaczy, to powinni zdecydowanie zmienić formułę tego magazynu, ponieważ to co dostaliśmy w pierwszym, w pierwszym numerze, no jest słabe moim skromnym zdaniem, zapowiedzi, zapowiedzi premier anime wiosna 2018, czyli pierwsze 5 czy sześć stron w momencie 2018 tak wiosna 2018 prze, przegląd premier anime w momencie gdy mamy środek lata więc jest to takie hmm, jest przegląd anime na net, Netflixie które no dobra to jest całkiem przydatne bo bo ja na przykład się nie orientuję co tam jest na tym Netflixie e, z, no tak jak mówię prze, Artykuły o mangach i anime które już dawno się skończyły nie jest to coś co by mnie porwało nie jest to coś co bym chciał kupować dalej a końcowy artykuł o tym dlaczego Kawaii jest super i powinno być legendarne a aż tak bardzo nie jest jak twórcy by chcieli jest już w ogóle takim Ach, zbyt dużym jaraniem się samym sobą, nie, nie przepadam jakoś szczególnie za tym i ja po kolejne kawaii kiedykolwiek ono by się nie ukazało nie sięgnę zdecydowanie a ja nie czytałem, więc przejdziemy do komiksu okay. i chcemy powiedzieć o cykadzie którą wydała Kultura Gniewu jest to komiks? książka obrazkowa? tak też się spotykałem z ja, ja powiem szczerze, że dla mnie to nie jest komiks ja tam się nie, nie siedzę mocno w tych definicjach i pewnie jakiś, jakaś osoba która mm, całe życie spędziła na tworzeniu definicji tego co jest, co jest komiksem. A co nie jest komiksem pewnie by powiedziała to mądrzej ale dla mnie po prostu to nie jest komiks. Tylko? No właśnie taka o, ilustrowana, ilustrowana książka. książka tak. y -hmm. Tak czy siak, wydana przez Kulturę Gniewu, e, autorem jest Szontan. E, autora przybliża nam Kultura Gniewu regularnie od paru lat. Mamy teraz wznowienie regulaminu na lato, który możecie kupić, bardzo dobra pozycja. E, dalej dostępne są opowieści z najdalszych przedmieść, e, no teraz Cykada, wcześniej był Przybysz, jedna z najbardziej nagradzanych pozycji e, tego autora. I... Strasznie mi się podobał. No dokładnie. Super był mhm. i zagubione, znalezione. więc trochę tego wyszło. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać autora na jakichś festiwalach może w Łodzi, coś? kiedyś super. zobaczymy. Tak czy siak, nie jest to debiut tego autora w naszym kraju, ale kolejna pozycja, która przynajmniej w moim odczuciu hmm, ugruntowała to, co o nim sądzę. Wydaje mi się, że wydanie Cykady, gdyby to był pierwszy komiks Shantana w, polskim, w, polskim, w, jen, w polskiej wersji językowej, to byłoby ryzykowne. Wydaje mi się, że Cykada się ukazała właśnie dlatego, bo jest już to autor o ugr ugruntowanej w naszym, w naszym rynku pozycji. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo ona i tak by się obroniła, mm -hmm. nawet jakby była pierwsza. Może ktoś miałby Jakieś wątpliwości co do legendarnego przelicznika ilość stron do ceny okładkowej. Ja, ja wprowadzam nowy przelicznik. Grubość okładki do grubości stron między okładkami. No to jest podobnie. Natomiast tak czy siak mały spoiler na koniec. Podobało ci się? Jasne, że mi się podobało. Mi się też niesamowicie podobało. i Dałem się zaskoczyć, co jak na historykę, która ma ile? 40 stron? Max. No. No, jest, jest, jest, czymś. I jest czymś i świetne jest to, że ta historia nie zaczyna się po którejś stronie, tylko ta historia już się zaczyna na okładce. Zaczyna się na e, wewnętrznej stronie okładki i kończy się te, też na końcu. Nie na ostatniej stronie, tylko kończy się na okładce. I uważam to za, za niesamowitą rzecz. Przez większość utrzymujemy. E, Najpierw mamy splasha, prawda? Mhm. Ma mamy dwie strony, a później najczęściej na lewej stronie opis, na prawej stronie ilustracja, aż dochodzimy do pewnego momentu, kiedy znowu mamy całościowe plansze rozbite na dwie strony i jak w miarę szybko, bo tu też nie ma szczegółów, na których możemy się bardzo skupić, jak dość szybko je przewijamy, to otrzymujemy coś w rodzaju takiej małej animacji. Mhm. Wielki efekt, y pod wielkim wrażeniem byłem, kiedy dotarłem do tego momentu. Ciężko jest tu cokolwiek powiedzieć, żeby nie powiedzieć, o czym jest ten komiks. Komiks jest o, o, cykadzie. O, o cykadzie, która pracuje w korporacji i jest z tego powodu bardzo niezadowolona i myślę, że dużo osób, które pracowało w różnych miejscach, gdzie nie usłyszeli nawet dziękuję za, za swoje pomysły, czy za swoje poświęcenia, bardzo się odnajdzie w tym, w tym mm. komiksie, tak boleśnie się odnajdzie i Każdemu można ten, ten komiks dać, bo e, jak ktoś ci spróbuje powiedzieć, że on nie ma czasu czytać komiksów, to no, nie, ma, nie ma tego argumentu przy cykadzie. Cy nie. Cykadę można przeczytać wszędzie, o każdej porze. Jakby cię w nocy obudzili o trzeciej i przystawili pistolet do głowy i powiedzieli, że musisz przeczytać jedną rzecz, bo cię zabiją, to To, przeczytasz cykadę. to przeczytasz cykadę i o trzeciej pięć idziesz spać. <głos> Dokładnie. Ale jest wspaniały, jest przepięknie narysowany e, to stonowanie kolorów. Sam wybór nawet, kiedy mamy okładkę, gdzie cykada jest na, jakbym nie był aż takim ignorantem, jeśli chodzi o kolory szaro-niebieski. No. Powiedzmy, wiesz. Kolor muru myślę, korporacyjnego. Tak, myślę, że zdecydowanie ten kolor ma nazwę, ale nie jesteśmy na tyle, tak. nie, ma, nie ma w nas na tyle dużego pierwiastka kobiecego, żeby ten kolor nazwać. Jeszcze ktoś ci to kiedyś wypomni, że tak hmm. powiedziałeś. Tak, z pewnością seksizm, eee. rasizm, inne izmy. Jest to ten sam kolor mniej więcej, który cykada ma swojego garnituru, mhm. natomiast podpis autora jest głową cykady, która bardzo kontrastuje ze wszystkim przez te ilustracje, bo wszystko jest szare, bure, nudne, takie same, wyprane. Mhm. Natomiast te takie lekkie przebitki kolorem, co jest dość częstym zabiegiem, bo też o tym wspominaliśmy przy Obiecankach, mhm. że ten kolor żółty tam bardzo dużą rolę odgrywał, robi niesamowite wrażenie. I jak coś, co, jest, co w takiej małej ilości stron daje ci do myślenia, to znaczy, że autor ma talent, bo nie. niektórzy potrafią coś robić przez 180 stron i później żałujesz ile I czasu smaknowałeś. Okaże, okaże się, że komiks był o niczym. Dokładnie. Nie, nie lubię stwierdzenia komiks był o niczym, bo zawsze komiks jest o czymś, ale po prostu to jest taki skrót myślowy, że był nudny. Że jakbyś go nie przeczytał to by się no, nic nie stało. Nic by się nie stało. No no cykadę polecamy. Tak, cykadę bardzo polecamy, bo uderza tam gdzie powinna uderzyć i robi to naprawdę ekspresowo. Tak bym... i z taką gigantyczną klasą i to, to co powiem wiem, że możesz się zaśmiać. Dostaliśmy dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać po, po autorze. Mhm. No i jest kolejną świetną pozycją. I oby Sz więcej. Szontan jest, jest pewniakiem, więc co byście nie widzieli z jego nazwiskiem, to, to szczerze w ciemno do Przybysza może kiedyś wrócimy nawet. No Musiałbym go sobie odświeżyć, zdecydowanie. Też bym go sobie musiał odświeżyć, ale zawsze jest dobrze odświeżyć jest, tak. sobie Shonatana. I tak, jest, to, jest to do zrobienia jak najbardziej. Dokładnie, więc kultura gniewu, twarda oprawa, niewiele stron, ale komiks wspaniały. I użyłeś takiego zdania przed chwilą, że są takie komiksy, których jakby się nie przeczytało, to w sumie nic wielkiego by się nie stało, bo nic, mhm. nic byśmy nie stracili, co najwyżej zyskujemy czas, który moglibyśmy po prostu stracić. Ale... Tak I stać wcześniej, żeby dłużej nic nie robić. Tak, i ty, i ja, i każdy z was, drodzy słuchacze, wszyscy pięcioro, e, <głos> macie z pewnością takie komiksy, które przeczytaliście i one zrobiły różnicę że to są te komiksy, o których nie możesz powiedzieć, napisać, że no, życia on wam nie odmienił, czy coś. Tylko są takie tytuły, które faktycznie coś zmieniły w waszym postrzeganiu Albo medium. Albo coś zapoczątkowały. Tak, w waszym postrzeganiu medium, y, świata, czy właśnie coś zapoczątkowały. I dzisiaj właśnie tak już na, na deserek chcielibyśmy powiedzieć o paru takich komiksach, które nam coś w życiu odmieniły. Hmm. Ja tutaj nie wiem, czy dobrze obaj rozumiemy temat, który podsunąłeś, dlatego chciałbym, żebyś ty zaczął, ponieważ ja przygotowałem sobie parę takich, parę takich tytułów, o których mm -hmm. chciałbym wspomnieć, ale nie wiem, czy do, do końca dobrze zrozumiałem no, twoją Nieważne, nie jak zrozumiałeś, tak mm -hmm. zrozumiałeś. Okay. Ja to mam mniej więcej chronologicznie ułożone w głowie, bo tu chodziło mi jakby o to... O kolejne etapy podróży komiksowej we w życiu. A, czyli dobrze to zrozumiałem. No, yes. widzisz, wspaniale. Nie, nie po to się znamy tyle lat, że, że, żeby tego nie ogarnąć. Okay. E, zaczęło się chyba od księgi drugiej tytułu Saronka i Atomka, która była najbardziej zniszczoną z tych, które mieliśmy w domu. E, I to był jakby e, pierwszy mój kontakt z, z komiksami. Jak, pamiętam, że jak jeszcze nie umiałem e, czytać i patrzyłem na litery i E, jakby nie do końca czytając e, robiłem, ro, w, w, wiesz o co chodzi, jak mhm. patrzysz na, na ciąg liter i czytasz to inaczej niż tak naprawdę jest mhm. e, napisane i chyba z papcia zrobiłem papico, jak byłem główniakiem. Papico chyba to było dla mnie. E, i, I zaczęło się tak naprawdę od, od Tytusa. To teraz ty powiesz, od czego się zaczęło w takim razie. Znaczy, no, zaczęło się od Spidermana, którego tak, mama ci kupiła. Tak, u mnie, u mnie ta historia <głos> jest już, jest już trochę, tr troszeczkę znana, ponieważ no, wracając chyba to było przedszkole, wtedy jeszcze zerówka. Miałem blisko z zerówki do domu i byłem samodzielnym, sześciolatkiem. Więc sobie wracałem e, no, do domu. Swoją drogą dzisiaj to jest chyba niemożliwe, nie? Pusić dziecko samemu do domu sześcioletnie z przedszkola Wiesz, jak miałem 8 lat, grałem w pikuty nożem, więc to o, okay, okay. <laughs> wydaje mi się, że obecnie nie byłoby to mile widziane. jakby. W każdym razie pamiętam, że wracałem do domu, te 200 metrów, które miałem do pokonania, y mijałem kiosk ruchu. I, I w Kiosk Ruchu pamiętasz, kurczę, za tych naszych szczenięcych czasów po prostu zawsze była ta wystawka z komiksami. O, no, dokładnie. I tam, wiesz, Batmany, Supermeny mnie to tam w ogóle nie, nie, nie jarało, ale był ten Kaczor Donald i zobaczyłem ten y, Kaczor, Kaczora Donalda chyba wtedy była giełda kaczogrodu dodawana do środka, pamiętasz, to taka no, no, karcianka. -ka -ka no, no, zbuduj sobie swój kaczogrod. Tak, nie, nie, nie. nie. nie to, to wcześniejsze, Giełda tak? kaczogrodu. Okay, okay, okay. Ta, to, to była gierka, której nie, nie skumałem jeszcze przez kilka długich lat. Ale, ale jarało, nie? bo wie, że wieczorynki kaczor Donald, patrzysz gazetka z kaczorem Donaldem, chcesz. Przychodzę do domu, mamo, mamo, mamo, mamo. okej, okay, dobra, po, poszła do kiosku, wróciła ze Spidermanem. Spider-Man z lipca 94 roku. Do dzisiaj do końca nie wiem jak to jest, że on miał lipiec 94, a ja wracając z przedszkola. Więc być może to były czasy, kiedy kurczę, ten Semik się jakoś ukazywał troszeczkę wcześniej, że, że w czerwcu już były lipcowe numery. Albo ci się coś w głowie po prostu. nie. Na pewno mi się w głowie nie miesza, bo wiem że a, a może a może nawet to było coś takiego że wiesz, jakieś starsze numery Semika leżały w kiosku bo to pamiętam się zdarzało było parę takich kiosków w tym jeden na moim osiedlu gdzie on pan który tam sprzedawał miał stosy Semików po prostu całe roczniki szło u niego kupować jakoś po taniości no, no i ten ten Spiderman w końcu trafił mi w łapy to był komiks w którym E, tytułowy bohater tłuk się z Pumą. Na okładce był Stał Puma i, i niby martwe ciało Spidermana. I sześciolatek to dostał. Kurczę, fajnie, nie. No ale tak się zaczęło, bo też przeczytałem ten komiks, nic z niego nie zrozumiałem, pomimo tego, że czytać już umiałem wtedy, tylko że to była historia Demateisa, który lubił pisać długie. Mm -hmm długie, wielkie ramki z tekstami długi, wielosylabowymi słowami, których ja w ogóle nie rozumiałem i przez to tą historię no nie skumałem, co tu dużo mówić ale to było takie bijo się, lejo ludzie w rajduzach i w ogóle fajne to jest i to jest fajniejsze niż Kaczor Donald, tak się zaczęło Więc to, to był, a to później był... było już tylko kontynuowane tak, później było już tylko gorzej ale to u mnie później przyszedł chyba Asterix i czasy, hmm, początek podstawówki, e, kiedy był zorganizowany na święta kiermasz książek i pamiętam, że na e, kiermaszu książek zakupiłem Smurfa Kosmonautę, nie, Smurfy i Jajko i Smurfy i Krakukas. I wow. e, wtedy mm, format europejski komiksu został już bliski mojemu sercu. Natomiast Shadow of the Bat, Team Semik 797 z Azraelem na okładce, któremu, nad którymś pojawia. Jak się nazywa ten rycerz? Święty Dima. właśnie. Święty Dima. A? Rodzice mi kupili nad morzem. Oczywiście ten komiks jak wszystkie semiki z naszego dzieciństwa, jakoś magicznie się z domu rozpłynął. Tak. Ale, no ale ten zeszedł wisi u mnie teraz na ścianie podpisany przez Alana Granta, za co mnie Alan Grant jeszcze opieprzył, że czuję się jeszcze bardziej stary, jak mu mówię, że za dzieciaka go dostałem. I to wtedy jakby zaczęło się przekonywanie do Batmana. Natomiast takim ostatecznym przekonaniem w stronę nietoperza i superbohaterów stało się, kiedy rodzice kupili mi mm, na płycie CD był taki program do robienia filmów animowanych z Batmana i mogłeś wybrać tło, było ileś tam tych, które znało się z bajki i różne formy animacji, że ktoś przechodził i coś, można było podkładać jakieś efekty dźwiękowe do tego, no dużo rzeczy w moim życiu się zaczęło od tamtej płyty z Batmanem. I wtedy już jakby to, to był koniec. To, to była pełna miłość do postaci y, nietoperza. Później bajki na polsacie i co się nie dało. No. I z Batmanem jeszcze, bo to, to jest ostatnia rzecz do Batmana, tak naprawdę. Uh, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. Chyba gimnazjum to było. Uh, pierwsza rzecz, którą w życiu kupiłem przez internet. To był powrót Mrocznego Rycerza, na który zbierałem chyba dwa miesiące i dodatkowo dokupiłem sobie wydanie specjalne e, Green Lantern, opowieść Ganeta. i pamiętam, że mega się stresowałem, bo nie umiałem wypełniać e, druku na przekaz e, pocztowy, bo mm. on mi się wydawał niesamowicie skomplikowany w tamtych no. czasach. No i pamiętam, że to była pierwsza rzecz, którą zamówiłem przez internet, zapłaciłem na poczcie i, i czekałem po prostu jak właśnie w amerykańskich bajkach po prostu przy skrzynce. Dawaj, dawaj, dawaj, przyjdź, przyjdź, przyjdź. Hmm. I, no, I to tak zacementowało. I znowu, A później była długa przerwa z komiksem. Znowu Batman. E, natomiast e, ja pamiętam, że gdy już... Wsiąkłem w te komiksy. To funkcjonowanie komiksu europejskiego, frankofońskiego, polskiego, tego, no europejskiego ogólnie, obok e, superbohaterów i Kaczorów, Donaldów, Tomów, i Jerrych, e, Garfieldów, i wiesz, te, tego typu publikacji. Pamiętam, jak Garfield się nawet w zeszycikach ukazywał, takich alatiem semikowych. och to, to też było super. E, to dla, dla mnie to było coś oczywiste. Coś oczywistego, że te, te komiksy tak funkcjonują obok siebie. Ja wiesz, w ogóle nie brałem pod uwagę to, że a te są frankofońskie i są inne, a te są amerykańskie i są inne. To było dla mnie o, wiesz, mało ważne wtedy, ale pamiętam moją pierwszą mangę. Moja pierwsza manga, która jak większość osób, y, która sięgnęła z jakiegoś powodu po japoński komiks. M, m, zastanawiałem się przez dłuższy czas, czy coś tu się źle nie wydrukowało. Bo y, pamiętam JPF startujący w Polsce wydawał Neon Genesis Evangelion w zeszytach mm -hmm. takich 48 stronicowych właśnie na moduł TM semika. No i to kosztowało tam chyba 5 zł, jakoś tak nie, nie pamiętam. No ale tak spojrzałem właśnie pomyślałem że a pewnie semik coś wydaje. No i kupiłem pomijając fakt że właśnie kuczę czemu to się tak jakoś dziwnie czemu to tak jakoś dziwnie wygląda. Wiesz musiałem Musiałem skumać dopiero to, że y, to się czyta od prawej do lewej. No ale pi pierwszy mój kontakt z mangą to był właśnie Neon Genesis Evangelion i od tego też się zaczęła moja krótka faza na mangi. Mówiłem w życiu krótką fazę na mangi, w który, czyli moment, w którym y, semika praktycznie olałem i było manga, manga, manga. To I tak zbierałem czarodziejki z Księżyca, z jpf tak zbierałem te pierwsze publikacje z Vaneko typu Cześć Michael, typu Lock su Super Człowiek, typu e, za zapiski detektywa K Kinda Ichi, czy coś mm -hmm. w ten deseń, pamiętam, e, zbierało się Oh My Godness, e, czyli tytuły, które <śmiech> nie ukrywajmy były raczej dla dziewcząt, bo... <śmiech> Przepraszam zarówno czarodzika z księżyca jak i oh my goodness, to były zdecydowanie e, mangi. One mają jakąś ko swoją konkretną nazwę ale chodzi mi o to że skierowane dla dziewcząt. Ale ponieważ było to dla mnie coś takiego wow nowego. A jeszcze wtedy i pokemony i kapitan Subasa, i Jataman i Jeku, i, i czarodziejka z Księżyca animowana, Dragon, Ball Że Zodiaku, moi uko ukochani. Właśnie kawaii, no to to był ten. ten mm, Złoty okres dla Ciebie. Tak, to był ten moment, w którym się strasznie zajarałem Mangą mm -hmm. rok to był, nie wiem, 9,8, 9,9, czyli dziesięciolatek wtedy strasznie się zajarałem tą mangą i to było właśnie takie dla mnie też, wow, że odkryłem komiks azjatycki, mhm. japoński konkretnie, tam inne części Azji to się dopiero później odkrywało, ale, ale to było takie wow mhm. i to też był właśnie taki bardzo ważny moment jak dla mnie i zaczęło się od zeszyciku Neon Genesis Evangelion który zresztą nawet nie był pierwszym numerem tego magazynu, był chyba drugim albo trzecim więc miałem pewną dziurę ale gdy koniec końców po latach JPF zaczął wydawać Neon Genesis Evangelion w, w tomach to musiałem to mieć po prostu musiałem no i no, to był taki kolejny moment. Następnym przełomem był dla mnie pierwszy tom Hellboya. Przez to jak zobaczyłem jak to jest narysowane, że ma właśnie taką. Wtedy trochę się zacząłem interesować też e, okultyzmem, e, książkami Lovecrafta i tak e, dalej. Więc... Ja może wyjdę. <laughs> Wie, więc Hellboy jakby wpadł idealnie e, w to. to. To było coś... E, no, dobry komiks w dobrym momencie. Dalej jest dobrym komiksem, a zawsze jest dobry moment, żeby poczytać Hellboya. Mm -hmm. e, także Hellboy e, Hellboy mnie przekonał, że jakby nie tylko są e, superbohaterowie. Chociaż też w sumie jest trochę takim superbohaterowie. No, tak, jest takim pomostem. Po, i, i, właśnie, jest takim pomostem między czymś no, ambitny to jest złe słowo, bo to nie o to chodzi, e, czymś nie niesuperbohaterskim, mm -hmm. a, a właśnie tym z, co, co było najczęściej, no bo później jakby nie patrzeć e, piątkowy rytuał, czyli żeby zdążyć przed szkołą do kiosku, żeby tylko pani miała ten dobry komiks mhm. e, i wszystko, wszystko szło X-Men, Street Fighter Soul, e, Soul... Soul Saga Soul Saga to się nazywa? Soul Saga? Tak. No to to miało dziwne rysunki ale, ale szło To było Milu w końcu A no, jak żeby inaczej Ale powiem Ci, że też chciałem wspomnieć o pierwszym tym takim moim momencie w którym odkryłem że komiksy amerykańskie to nie tylko faceci w rajtuzach chociaż dość blisko Ty, dla ciebie był to Hellboy mhm. dla mnie to był Sandman mhm. no, więc ja oczywiście nie mogłem pójść prawda, w niższą półkę sięgnąłem po Sandmana i kolejny raz trafiłem na komiks który żeby w pełni zrozumieć potrzebowałem trochę czasu ale no kurczę jak spadać to z wysokiego konia jak to mówią nie no to prawda no i po prostu pamiętam że kupi kupiło się pierwszy tom Sandmana. Ja tej serii nie dozbierałem do końca bo ona mi się wtedy strasznie nie podobała. Ale pamiętam że był ten Sandman z tą niesamowitą okładką taką dziwną. Ona mi się wydawała w ogóle co to jest. Dave McKinnon oczywiście też pamiętam zbieranie tygodniami na ten komiks, bo to było 24,90 zdaje się, więc to trof, trochę trzeba było uzbierać wtedy jeszcze, jak, zwłaszcza jak się miało te 11 lat. No i w końcu się udało, kupiłem, e, przeczytałem, nie do końca wszystko zrozumiałem, ale też było właśnie takie wow, nie, że okej, okay, no gdzieś tam się przewijały koniec końców tam postacie z DC, ale to był taki pierwszy amerykański komiks, nie super bohaterski, mhm. nie taki stricte super bohaterski. No oczywiście, jak to z pierwszymi wydaniami Sandmana bywało, bardzo szybko mi się rozleciał. Jak zacząłeś czytać, to wypadł. Tak, dokładnie, jak się otw otworzyło okładkę szerzej, to okładka... No, to stwierdzi... samo z tym Batmanem. To okładka stwierdziła, że w sumie, co ja tu robię, idę sobie. No więc, e, ale tak, pierwszy... Piętną klejącą go kleiłam, no że, żeby się trzymał. Tak, pier pierwszy tą Sandmana. Pamięta, pamiętasz takie czasy... Hmm. Znaczy, nie wiem, czy kupiłeś ten komiks. E, to, to było końcówka TM-semika. Ukazał się lobo Fraktastic w Journey. Było po polsku fraktastyczna podróż, mm -hmm. gdzie on został zmniejszony, tam wszczepiony w ciało jakiegoś kosmicy tam bił się z krwinkami i tego typu rzeczy. Ten komik został wydany w Polsce w źle. Na zasadzie takiej, że było był, łamanie chyba siadło i, i wiesz, było tak, była strona 1.12, później było 25.36, a 13-24 gdzieś tam w zupełnie innym miejscu się znalazło. I Wyobraź sobie, że wyjąłem ten komiks z okładki, przeciąłem wszystkie strony na pół, poukładałem tak jak być powinien, skleiłem taśmą i z powrotem w okładkę. I kiedyś tak się robiło. Customizacja. Dokładnie. A teraz sobie wyobraź. Teraz No. O, super rarytas, źle wydrukowany komiks, tam, sprzedam go za 500 złotych na Allegro czy gdzieś. Mm. A wtedy się go po prostu wzięło i pociął. Później dla mnie takim przełomem. dla mnie dzisiaj. Później dla mnie takim przełomem był, była nasza w sumie pierwsza MFK 2009. I wtedy się już zaczęło. Różnie się zaczęło, bo pamiętam, że w tam... to, to był rok, w którym sobie sprawiłem mój pierwszy zbiór komiksów Willa Eisnera. Kiedy zacząłem się interesować jakoś ze Sprawiłem sobie też wtedy, jak skasowałem Adolfa Hitlera i zacząłem jakby trochę bardziej rozumieć, jak bardzo zróżnicowany jest rynek komiksowy jak dużo czasu zajmie mi ogarnięcie go. I wtedy jeszcze IMAGO w Katowicach było w latach swojej świetności uh -huh. i tam można było niesamowite rzeczy znaleźć. Tam kupiłem wiecznie nieodżałowaną ursynowską specgrupę do rozwałki, która nigdy się nie doczekała drugiego tomu ubegi jego Pan. Tak, nigdy nie zapomnę. Mm. I Wilku, superbohater, to też, też czytałem go znacznie wcześniej niż sugerowała okładka, że powinienem go, go czytać. Wtedy się zaczął chyba tak. A, no jeszcze produkt. Produkt też był dla mnie, najpierw mój brat kupował, później ja, jak była okazja, to nie zbierałem go regularnie, mm. ale jeśli były jakieś pieniądze, to, to starałem się produkt sobie zakupić. No Ja z produktem miałem tak jak z wieloma innymi Magazynami tego typu, komiksów czy coś takiego. Zaczęło tak, zbierać tego tak, zamknąć. Także gdy w końcu się zainteresowałem, zacząłem kupować, to minęło pięć numerów i, i tytuł z. Więc ja nie jestem dzieckiem produktu tak bardzo. Ja na przykład te całe pierwsze osiedle swoboda, które się ukazywało właśnie w produktach, to całe to mnie ominęło. Ale dla mnie takim przełomowym też momentem w moim śmiesznym komiksowym życiu był pierwszy komiks po angielsku, jaki kupiłem. Mhm. I to właśnie teraz akurat fajnie się to zgrało bo to było na mojej pierwszej MFC gdzie było stoisko sklepu na M wtedy wtedy to był to jedyny sklep chyba taki. Znaczy, z no, no. Fa fakt że to był jedyny sklep wtedy taki ale chodzi mi o to że wtedy to stoisko to się składało z dwóch regalików nie tak jak e, parę lat później pamiętasz gdy jeszcze e, panu właścicielowi się chciało przyjeżdżać do Łodzi to, to wtedy pamiętasz jak, no, no, jak no, to no. stoisko wyglądało to, tam były dwa regaliki. I tam odkryłem znowu ten mój pierwszy komiks po amerykańsku po angielsku oryginał to też przy okazji był komiks który dość mocno zmienił moje postrzeganie tego medium to było authority zanim się ukazało w Polsce A, ta, i wtedy się zaczęło tak to, to było za, za, zanim, zanim authority się ukazało w Polsce i to był moment w którym odkryłem istnienie wildstormu a gdy zacząłem się mocniej interesować Wildstormem, to, to, to, to też... Nie, nie, nie, to akurat <laughs> minęło kilka długich lat, ale gdy zacząłem się mocniej interesować tym Wildstormem, który do dzisiaj jest w moim serduszku bardzo mocno, to odkryłem Image, mhm. czyli te pierwsze komiksy z Image'u, które jak się okazało, można było kupować za 5 zł w takich koszykach w łodzi. W, w pudełkach, nie, nie, nie w koszykach no i do dzisiaj są miejscami takie stoiska, gdzie można kupić, prawda? Jakieś tam zeszytówki stary z imidzu, tam wiesz, kup, kup 4, 5 piąta gratis, albo w tym koszu są za 3 zł, a w tym pudełku za 5. No i tak odkryłem właśnie by, mm, rzeczy, które się nie ukazywały w Polsce, bo w Polsce z imidzu wtedy się ukazał spawn, wildcat i parę rzeczy z mandragory, Tomb Raider jeszcze, ale wtedy zacząłem odkrywać te wszystkie dyzmy, jak ja to mm -hmm. mówię. Wtedy zacząłem odkrywać właśnie cały ten wildstorm wcześniejszy, ty typu Dead Blow z rysunkami Tima Sayla, który do dzisiaj uważam, że jest bardzo fajnym komiksem. Te wszystkie rzeczy, które były bardzo mocno w tej stylistyce lat 90. i właśnie o ile te komiksy semikowe z tych lat 90. -tych, typu a rządy Supermanów typu Nightfall typu saga klonów to no, tam widać było rysunkowo, że coś się zmienia i że fabuła też się w pewnym sensie zmienia, że jest taka prostsza, więcej łupania, więcej mięśni, dziwne stroje, ale to odkrycie tego faktycznego, faktycznych lat 90. w amerykańskim komiksie, czyli tego, ty, tego początku imidzu to, to też właśnie jest rzecz, która e, wtedy weszła i już nigdy nie wyszła. Dlatego też tym imidzem się tak interesowałem po cichu, po cichu, po cichu, a gdy w 2012 roku nastąpił ten wybuch, czyli saga i kolejne tytuły, które wtedy zaczęły się pokazywać, to o to już w ogóle. Ach, za, tak. Lubiłem emil, zanim było modne. Taki jestem hipsta. O rany. Znałem się, co później było takim dużym przełomem dla mnie i chyba to był europejski komiks rozrywkowy bo zawsze traktowałem komiksy jako komiksy powiedzmy które nadają się również dla dzieci komiksy super bohaterskie i te ambitne komiksy pokroju tam Mausa Black Hole i czy tam Fun Home i tak dalej natomiast jakby całkowicie całkowicie obijały, obijały omijały mnie frankofońskie akcyjniaki i w tym samym momencie też zacząłem się interesować bardziej 2000 AD i tam to dużo rzeczy znalazłem ciekawych. Oprócz sędziego, którego znałem i Slayna, którego kojarzyłem, to Nikolaj Dante, który jest wspaniałą postacią, ABC Warriors, cała ta reszta, naprawdę, naprawdę dużo, dużo to zmieniło. I tak samo wartownicy, którzy są wydawani przez Taurusa, to były fajne rzeczy. Natomiast dla mnie takim kolejnym etapem, które, które mocno, mocno pamiętam, to jest w sumie tak nie związany z żadnym konkretnym komiksem, tylko ten moment, w którym myślę, że wiele osób, zna, myślę, że wiele osób zbierających komiksy przeżyło taki moment w swoim życiu, mianowicie moment, w którym przestałem się wstydzić swojego hobby. Bo bardzo dużo zresztą wiesz o tym sam bardzo dużo osób na hasło co robisz zbieram komiksy reagowało takim tak, e". mamy wspólnego znajomego który pamiętam że miał problem że przychodziła do niego dziewczyna a on zapomniał schować batmana którego zostawił na łóżku i się bał że będzie przypał. E". <słysza> tak na szczęście są małżeństwem ale moment w którym powiedzmy, przestałem się wstydzić, te, znaczy wstydzić w sensie takim, że wiadomo, gdy przychodziło się tam do miejsca, w którym aktualnie mieszkałem, to te komiksy były w widocznych miejscach, nie były pochowane po, po szufladach, gdzieś tam pod łóżkiem, czy, czy coś, ale często był taki moment, w którym, że no, było, no, no pokaż, co ty tam w zasadzie zbierasz, nie? Czy, czy coś, i ktoś sięgał po te Spidermeny, Supermany, Batmany, a tam, wiesz, tłuką się ludzie w rajtuzach, czy, czy coś, I było zawsze tak, takie... Hmm no okej, okay, dobra, spoko, fajnie a, a widać było po prostu to przewracanie oczami no i było mi smutno jak chyba normalny, normalna osoba by reagowała w takich sytuacjach, ale w pewnym momencie po prostu chociaż dobra, ma to związek z pewnymi komiksami, ponieważ w tej mojej bibliotece, biblioteczce komiksowej zaczęły się pojawiać właśnie rzeczy typu Sandman, typu Mouse typu pierwsze moje komiksy z kultury gniewu z Timofa też bo Timof już wtedy istniał fu funkcjonował no i po prostu w moich zbiorach zaczęło się pokazywać więcej komiksów, które naprawdę można było pokazać jako taki świetny przykład, że komiksy nie są dla dzieci i, i właśnie to był ten moment, w którym faktycznie przestałem się wstydzić tego co robię faktycznie i, i to też było ta, takie dość, dość znamienite. zresztą do dzisiaj jest taki, jest taki moment jak poznaję jakąś nową osobę, czy coś, która się zainteresuje tym, że, że mam takie hobby, a nie inne, i wiesz, po, pokaż, po, pożycz jakiś komiks. I i ty, i ja mamy takie komiksy, które y, od razu pierwsza myśl, kto, co pokazać innej osobie, jak, jak, jak, która chce sprawdzić komiksy. właśnie Tripper. Tak, Day Tripper, właśnie, dla mnie też jest to saga. Jest, jest takim tytułem, który można podrzucić innej osobie i pokazać, że to nie, jest, że to nie są głupie historyjki dla dzieci. Jak ktoś, jak ktoś się mocniej opiera, to myślę, że pani Shermax też jest dobrym przykładem. No zależy, czego oczekujesz, nie? Bo tak. na przykład, jak znaczy, ktoś. Ja, ja często się pytam, a co cię interesuje. I, tak, nie? oczywiście, bo jak ktoś nie chce przemocy takiej ilości, jak jest w Maxie, mm -hmm. a, a chciałby na przykład superbohaterów, to spokojnie można. E kolorową serię z Marvela. Tak, bo albo, są bardzo albo, dobre właśnie, komiksy. albo właśnie Marvels, albo coś w ten desenie. Jest... No tak, no Mar Marvels jest super. No i, i właśnie jest ten taki też bardzo ważny dla mnie, moment w życiu ten, czyli moment, w którym po prostu przestałem się wstydzić zbierania komiksów, bo ze względu na to, że i, i była w mediach taka nagonka i wszyscy bliżsi, dalsi znajomi myśleli, że e, to są takie głup głupoty dla dzieci, e, to tak jakoś no, ale tak zawsze było, A... no, ta, tak jakoś się stało, że tak jakoś wiesz nie, co lubisz robić e, e, e, e, e, zbieram kapsle bo coś w ten leceń jakoś to się wydawało bardziej normalne, ale jak co piątek w, w, walisz do nieprzytomności to, to to jest w porządku. To jest akceptowalne hobby. Dokładnie tak. O, I teraz chyba przejdę do ostatniego takiego... O, zaczął padać. Yeah. E, ostatniego kamienia milowego i byłby to Łukasz Kowalczuk. Tak naprawdę. Bo e, jakby Reckless yes. wrestlers Odhaczone. E, reckless wrestlers i jakby przekonanie się, że później scena zinowa, na którą. No nie powiedziałbym, żebym był zamknięty, bo ją całkowicie pomijałem, więc mm -hmm. często sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, jak prężnie ona istnieje i działa. Jakby zobaczyłem, że te rzeczy. Nie są. Chyba bałem się takich, wiesz, ambitnych tematów, których nikt nie chce wydrukować i nie wiadomo czego, a dowiedziałem się, że po prostu tam ludzie robią to, co chcą i sami to wydają i że można się przy tym bawić, a bawienie się jest bardzo ważne dla mnie. Mhm. No i gigantyczny świat mi się otworzył, bo i produkcje Łukasza, których jestem wielkim fanem yy, i wiecznie w moim sercu wydawnictwo Bazgrola. Później warchlaki, które potrafią w swoich zbiorach wszystko tak naprawdę zawrzeć i ambitne tematy i czystą rozrywkę, martial arts zin, no wiele rzeczy, wiele rzeczy się pojawiło jakby w mojej bibliotece dzięki temu. I przez to, że to są rzeczy przystępne, czy jak to, co robi Anna Krztoń, które zawsze mi się podobają, bardzo dużą część komiksów bym przegapił, gdybym nie zainteresował się sceną z inową. Jesteś w koszulce z Turbo -Hitów, więc widzę, że mam do czynienia z koneserem. <grym> tak. Pomyśleć, że się zastanawiałem jak kupić, czy ją kupić wtedy na szczęście. Natomiast ja jeszcze mam parę takich takich momentów też, które mocno zmieniły moje postrzeganie komiksów i też nie ukrywam, że jedną z nich jest odkrycie skanlacji oraz skanów jako takich, mhm. bo nie ukrywam, że korzystałem z tego, teraz mi jest bardzo głupio, ale faktem jest, że dzięki skanom, dzięki tym, tym paczkom, wiesz, które się ukazywały 2-3 dni po premierach środowych minut no, menu. Tak, tak, tak, dokładnie jest, jest faktem, że dzięki tym paczkom strasznie dużo postaci komiksów, tytułów poznałem, po których nie miałem szans wcześniej znać. I to i to nie ukrywam, że to bardzo mocno y, poszerzyło moją znajomość y, rynku komiksowego, zwłaszcza w USA. Scanlad y, zrobiły to samo, chociaż tutaj pamiętam, że moja przygoda z tym była bardzo krótka, bo jakoś tak nie, wiem, u, u, łatwiej mi było wiesz, przyswoić do stwierdzić, że a tam zrobienie skanu komiksu Marvela to to nie jest jakiś tam wielki wiesz grzech bo w sumie to jest wielkie korpo i walić wielkie korpo niech tracą i to jakoś potrafiłem sobie usprawiedliwić ale sięgnąć po jakąś skanelację zwłaszcza właśnie komiksu e, autorskiego z USA e, jakieś rzeczy z Image'u z IDW czy, czy z Dark Horse, ale te autorskie no to tam już w pewnym momencie na, nachodzi wow nachodziły mnie takie e, wątpliwości i z, z tym się dość szybko pożegnałem, ale faktem jest, że to w dość dużym stopniu stanowiło rozwinięcie mojej percepcji komiksowej. Też, też ważnym momentem było odkrycie wraku, czyli mojego pierwszego serwisu komiksowego, jaki odwiedziłem mając internet. Mhm. Wrak, pamiętam serwis komiksowy, później odkryłem takie rzeczy jak Avalon, jak Batcave, które wtedy już funkcjonowało, więc te odkrycie tych stron komiksowych też było siłą rzeczy dla mnie dość istotne co zresztą do dzisiaj widać i też właśnie nie ukrywam że moment w którym trafiłem na pier przekonałem się do pierwszych zinów też był dość istotny bo to patrząc zwłaszcza teraz na półeczkę z zinami no pokazało że to bardzo mocno zmieniło moje postrzeganie tego typu publikacji ja do dzisiaj sam się teraz z tego śmieję ale wcześniej faktycznie tak było jeszcze parę lat temu na MFC w Łodzi. Przechodziło się obok stoiska e, Pokębrów i tam były wtedy te, te małe takie zinki e, z tymi kolorowymi paskami na bokach. Pamiętasz tak e, Łuk Łukasza, e, Łukasza Mazura e, Piotra Nowackiego i in innych autorów. Pamiętam że tak przechodziłem koło tego tak patrzę tam chyba nie wiem 8 9 złotych to kosztowało ale było takie hey, ziny i się poszło dalej kupić prawda milion amerykańskich komiksów na stoisku. Pewnego sklepu. Mm -hmm. Milion, czyli dwa. Nie, no więcej się potrafiło kupować. Z pięć. W tej cenie byś kupił zapewne więcej zidów. Dokładnie, tak. Odtąd-dotąd poproszę. Tak, i, i do dzisiaj się z tego śmieję. Pamiętam właśnie te, te, ten pierwsze złote kurczaki, na które pojechaliśmy w roku ubiegłym. Moje pierwsze złote kurczaki. Dwa lata temu. Nie, to był faktycznie rok temu. Dobra, dobra, 2.7. Wiem, wiem tak. co się dzieje, wiem, co się dzieje. Tak, tak. tak to, to, no to, to też był ten taki moment, w którym było takie ło. I do dzisiaj z, z tymi zinami jesteśmy obaj bardzo na tak. Mhm. No bo za, za, zarówno faktycznie ta impreza złotych kurczaków, e, później to, że ci przez rok trułem dupę, żebyś pojechał na szlamfest i pojechałeś a, i nie żałujesz. Nie. Więc no, było fajnie. Mhm. Tak, i to to właśnie też jest tak. Nie, nie można stać w miejscu chyba w żadnym tak naprawdę hobby. Jakbyś się zamknął tylko na jeden temat, to tak naprawdę miałbyś w mózgu glizdy. mam wrażenie. Ja, ja do dzisiaj mam strasznie duże... Jakby to nazwać? Nie, nie umiem jakoś, wiesz, przybić piątki osobom, które... Jedyne, co znają z komiksów, to są trykociarze amerykańscy i nedy za cholerę nie chcą wyjść poza, poza te... To znaczy medy. właśnie, bo problem nie jest taki, że ktoś zna tylko to, mhm. bo jakby pozostałych tematów też jest tak dużo, że czasem nie wiesz po prostu od czego zacząć, a to jednak no, ryzykujesz pieniędzmi, nie? Ale jak ktoś nie chce, jakby zamyka się tylko na jedną rzecz, no to hmm. no, trzeba mu pozwolić tam siedzieć. No co, nic nie zrobisz przecież, na, na, na siłę ludzi nie będziesz uszczęśliwiał. To wkurza mnie to. Do... <laughs> Wiesz, jeszcze mocniej mnie to wkurza, jak jest taka osoba, która ma nie wiem, w domu pięć regałów komiksów z Marvela i 3 DC i gdzieś ci tam napisze, że e, bo Polacy nie potrafią rysować. Nie? Bo przeczytałem półtorej komiksów, więc jestem specjalistą w tym temacie. Nie? Przeczytałem nie kupiłem bo przecież ja kupuję tylko amerykany. Te, te, tego typu tego typu rzeczy mnie strasznie denerwuje ja się zdecydowanie zbyt łatwo triggeruje ostatnio muszę się nad tym zastanowić trochę się zastanawiam nad tym jak, jaki będzie kolejny etap który możemy przeskoczyć jeśli chodzi o, o komiksy i jakoś nie umiem sobie wyobrazić ale jeszcze parę lat temu nie wyobrażałem sobie że pojadę na szlamfec i będę kupował ziny z takim uśmiechem. Jest. Wszystko przed nami. Jak zaczniemy 2000 AD zbierać regularnie, to, to, to byłby przełom. Tak, to by, to by było coś. O, no. i jeszcze jedna rzecz mi trochę zmieniła podejście i jest to cyfrowa dystrybucja. Dlatego, że dzięki cyfrowej dystrybucji Poznałem wiele komiksów, których prawdopodobnie bym, bym nie poznał, bo sam wiesz jak jest z preorderami, lecisz, lecisz, lecisz, lecisz i później już zapominasz co, co, co przeglądasz i później co, jak to wyszło i teraz musisz domawiać, wiesz, dwa numery Żółwi Ninja, bo o nich zapomniałeś, mhm. ale no, chociażby ten Winter Dark, którego recenzowałem na łamach podcastu, jakby Comixology udostępniło bardzo dużą platformę wielu twórcom. I tam też dużo rzeczy udało mi się znaleźć. Więc jakby cyfrowa dystrybucja, gdzie kiedyś byłem o nie, muszę mieć komiks w ręce, bo zapach papieru... Muszę się sztachnąć duszem. Jeszcze oczywiście mówiłem to jako główniasz czytający skandy, więc to był... W ogóle... Rozumiem, no. No, trochę inna mentalność. Dużo mi zmieniła cyfrowa dystrybucja i bardzo się do niej przekonałem jest bardzo wygodna. Odkąd musiałem przenieść kolekcję swoich komiksów uważam że cyfrowa dystrybucja w ogóle jest zbawieniem. A ja kurczę powiem ci szczerze że ja, ja dalej wolę papier jestem tradycjonalistą jeśli, jeśli no, chodzi o to rozumiem. podejście. Dla mnie tak naprawdę przestało to mieć znaczenie. Jeśli coś, jeśli miałaby zadecydować cena i cyfrowe byłyby w końcu tańsze o, niż to, te. To, tak, to byłby duży argument, ale jako że te, teraz mamy ceny jednakowe cyfrówek i papierowy, papierowych rzeczy to ja jednak lubię mieć to w rękach. Nie, o, o, oczywiście, że, że, że, że tak. No i przy cyfrówkach częściej ci się wydaje mi się zdarza kupić pod wpływem impulsu jak przeglądasz co jest i o kurczę przeczytałbym to i cyk 15 zł nie twoje. Trochę się tego boję dlatego się w sumie cieszę, że się nigdy nie przekonałem do cyfrówek jakiegoś szczególnie mocno bo obawiam się, że przeglądając lodzi, mógłbym szybko zbankrutować mm. teraz bankrutuję wolniej więc jestem szczęśliwy. tego powodu. No, plusem powiem. jest tylko te, te wielkie promocje co co jakiś czas się trafiają. Oh yeah. no. Dobra to chyba tyle z naszych tak. kamieni milowych. Dajcie znać, co u was było takimi kamieniami. Dokładnie. Jeżeli takie mieliście czy nie. Może dopiero teraz sobie uświadomiliście, że takie mieliście. Więc dajcie znać. My już na dzisiaj dziękujemy, kończymy. I słyszymy słyszymy się, się za dwa tygodnie. Dokładnie tak. Coś sobie powiemy. Czołem. Cześć.